Witamy bardzo serdecznie w 28. odcinku podcastu Bezimienny. Jak zwykle standardowo będzie ze mną Jacek Kaleta. Witam wszystkich. Rafał Radomyski. Cześć, witam. I jak zwykle Christian Kander będzie prowadził, to czyli ja, czyli, czyli, czyli w sumie chyba dobrze. Słuchajcie, no jak widzicie, mamy mieliśmy tygodniową przerwę, tygodniową przerwę. No wiecie, święta, czas dla rodziny. Wiadomo chyba każdy z nas miał takie chwile teraz właśnie w zeszłym tygodniu, dlatego nie mogliśmy za bardzo nagrywać i też nie mieliśmy żadnej takiej spiny, żeby żeby jednak nagrać mimo wszystko, więc tydzień przerwy Mam nadzieję, że się stęskniliście i teraz e, normalnie sobie ładnie zaczniemy kolejny odcinek. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku trochę powiemy e, o różnych rzeczach. O Jacek powie trochę o grze o tron, ja powiem e, o Wiedźminie, e, Rafa powie trochę o Xboxie One Slim. E, poza tym e, w temacie tygodnia przyjrzymy się dzisiaj e, grom i ich długościom. Czy gry są teraz krótsze, czy kiedyś były krótsze, z czego to wynika i czy na pewno są krótkie, tak krótkie, jak nam się wydaje. Poza tym, ostatnio sobie oglądałem trailer, trailer Rainbow Six'a, Siege'a, nowego Rainbow Six'a i będę miał co hejtować. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Wstęp, jedziemy z wiadomościami ze świata i może, Rafał, ty zacznij. Coś ja mogę powiedzieć? Świeży news jest taki, że w podcaście zagranicznym The Inner, Cir The Inner Circle... Wystąpił ostatnio e, Geoff Clay, który jest e, no dosyć dosyć zagranicznym, słynnym dziennikarzem. E, no i trochę puścił parę z ust, jakiś tam plotek, tak? to jeszcze oczywiście nic konkretnego, natomiast e, możemy się spodziewać, że jak niebawem będą wychodziły odchudzone wersje konsol, tu przede wszystkim na, na Xboxa e, One w wersji Slim się wypowiedział, e, że będzie powiedzmy, no może nie do końca powtórka sytuacji, bo przy Xboxie 360 to tam był dodany port HDMI, prawda, w tej drugiej wersji. Natomiast yy, mówi się, że może mieć lepszy procesor graficzny, ewentualnie usprawnienie pamięci RAM, czy coś w tym stylu, co, krótko mówiąc, no będzie oznaczało, że to nie będzie ta sama konsola, bo będzie miała trochę więcej mocy, tak, no i pytanie teraz, jak szybko będą chcieli ją wprowadzić, no bo Zbliżają się trzy, więc niewykluczone, że, że już wtedy się pojawi yy, odmiana slim konsoli. No i, i się zacznie tutaj zabawa trochę jak wiesz z komórkami, kurcze, czy, czy, czy tabletami, czy innymi, yy, innymi pecetowymi bardziej sprawami, że, że kolejne wersje będą mocniejsze, a gry będą wiesz miały poucinane efekty, żeby śmigać na tym i na tym. No właśnie tak, tak sobie pomyślałem teraz, że wyobrażasz sobie taką sytuację, że kupujesz sobie Xbox One Slim, dajmy na to, i na przykład, dajmy na to, GTA 6 działa w 60 klatkach na Slimie, ale w falcie na, na, na dajmy na to, tych 30. Oczy oczywiście, że sobie wyobrażam z punktu widzenia producenta, że oni będą w stanie to sprzedać, że to ma być tak specjalnie lepsze i tak dalej, no sorry, no. Taki, taki mamy klimat, no, Będą, będą coraz więcej starali się nam rzeczy w ten sposób wyknąć, no, Z drugiej strony, yy, w jakiś sposób też muszą przekonać gracza, yy, że jeżeli mu konsola nie starcza na cały cykl, no bo jednak te konsole padają, prawda? I, I jeżeli jesteś zapalonym graczem, to nierzadko jest sytuacja, że zaczynasz na facie, a kończysz na slimie albo drugim slimie. Tak jak przecież przy PS3 było w przypadku wielu osób, że, że, że te ostatnie wersje jeszcze sobie tam przekładali dyski i dalej, dalej na nich ciągnęli. Myślę, że to może być podobnie i to, że będą te konsole powiedzmy w jakiś sposób, nie wiem, mocniejsze i tak dalej, może będzie yy, wpływało na na chęć pozostania przy tej marce. Nie na zasadzie, że no dobra, sprzedam wszystko, teraz się przesiądę na konkurencję, skoro już większość rzeczy poznałem z Xboxa, Bo możecie to w jakiś sposób, no też Zatrzymać chyba, nie? Tak, tak. No, no Xbox One Slim, w ogóle o nim się mówi już od dłuższego czasu, bo, bo ja, ja też o nim słyszałem, aczkolwiek ta wiadomość, czy będzie mocniejsza od fata, no to, to, to, to, Cza no to jest czas plotka, pokaże. To jest plotka, Tak, ale... tak, tak. Wydaje mi się, że może być jakieś ziarenko prawdy i faktycznie może coś tam będzie lepszego albo, albo inaczej wykorzystującego dane procesory czy rzeczy. Zobaczymy, zobaczymy, sam jestem ciekaw, coś słyszałem pod koniec tego roku, że, że coś takiego ma być, ale ale to też w, w, na, na zasadzie plotki i odświeżenie faktycznie, e, chudszy Xbox One by się przydał, bo, bo ten, ten, ten, ten magnetowid wujka Billa jest, jest po prostu ogromny, a nie wydaje mi się, że faktycznie tam potrzebne jest aż takie wielkie chłodzenie, czy nie wiadomo ile miejsca, żeby po prostu ta konsola nie padała. E, Plejki malu malutkie, mocne, w miarę mocne, ale bardzo malutkie. Nie grzeją się jakoś tak strasznie, przynajmniej mi. I nie, nie słyszałem o jakichś większych awariach, więc więc wypadałoby odświeżyć trochę tego Xboxa One, przynajmniej gabarytowo. Ja obstawiam, e... że to będzie tak samo jak z Nintendo i N3DS-em. Po prostu wydadzą nowego Xboxa, będzie lekko mocniejszy od poprzedniego, mhm. będzie starał się nadgonić PS4 ale to nie będzie taka konsola, dla której warto się będzie przesiąść. Będzie prawdopodobnie kilka exów, które będą tylko na, te, na tą wersję nową, a nie będzie na starej i to będzie tyle. No Jadku, moim zdaniem nie powinni tak robić. Ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam, że ja mam konsolę, kupiłem ją na premierę i nie mogę pograć w nowe, w nowe Gearsy nie bo... to wiesz różnica na nie, pewno to, będzie to... tak mała że to będzie na przykład wiesz kwestia jakiegoś efektu się albo, albo się. powiedzmy yy, mogą zrobić tak że będzie ciągnęła full HD a nie te 900 tam nie wiem 60 czy ile jest na, na X -ie. prawda bo oni tam mają to nie to... mają przecież full HD tylko jest zaniżona delikatnie rozdziałka nieznacznie tak, tak. Yy, znaczy. W, nie, to w zależności od gier. Wiesz? No ale w większości w sensie tak jakby. W większości tak, w większości tak, no, większości i, tak ale. I to może ale będą tam... się starali nadgonić, tak? Natomiast z drugiej strony, yy, jakbym się miał bawić w proroka, to, to bym jeszcze powiedział, że z Sony obstawiałbym, że pójdzie inną ścieżką oni wiadomo, że też wypuszczą jakiegoś Slima, pewnie zrobią to trochę później i podejrzewam, że w ich, ich Slim będzie raczej jeszcze tutaj w kwestii ceny i tak dalej, że, że, że będą się starali wypuścić konkurenta, który będzie zachowywał te same parametry, ale będzie tam wiesz, 50 dolarów tańszy powiedzmy w standardzie tak, albo no inna, inna produkcja i tak dalej, nie? będą mogli sobie na to pozwolić. I takie równanie pod, pod słabszą konsolę, więc nieważne, która firma wypuści Slima z większą mocą, to i tak będzie wszystko robione pod słabszą konsolę. Tak, e, też mi się tak wydaje. E, dobra, więc to tyle, jeśli chodzi o wiadomość Rafała, może przejdźmy teraz do mojej wiadomości. E, słuchajcie. E, oglądałem ostatnio trailer z Wiedźmina 3, a dokładnie dwa trailery. I po pierwszym trailerze już chciałem wziąć do. Już chciałem hejtować tego Wiedźmina, ale zobaczyłem ten drugi tr trailer, no i, no i mi się spodobał. Spodobał mi się do tego stopnia że no ja nie jestem żadnym fanem Wiedźmina i na pewno go nie kupię yy, na premierę, weźmie, weźmie go moja dziewczyna, więc ja będę w niego grał, bo ona kupiła, ale ja na, ja na pewno w to nie będę grał, przynajmniej na premierze poczekam sobie dłużej, bo nie eram się na ten tytuł, ale powiem wam szczerze, że Wyciek właśnie, jest teraz trailer w internecie po polsku, około 5 minut trwa. Redzi reklamują Wiedźmina, że to jest podróż, w której można robić to, można robić to, można jeździć tu, zwiedzić to i różne takie fajne rzeczy. I słuchajcie, można się nakręcić tym tra trailerem. Ja widziałem większość komentarzy była bardzo pozytywna, pozytywna jeśli chodzi o o to co zobaczyli, tam faktycznie były wycinki z gameplayu i tak dalej IGN zamieścił 15 minutowy e, pierwsze 15 minut e, Wiedźmina 3 to właśnie był ten pierwszy filmik, który zobaczyłem i powiem wam, że średnio, średnio, ale ale to co Redzi pokazali i, i oni pokazali po polsku, więc całe, cały dubbing e, e, Polski Wiedźmina powiem wam, że to wyszło naprawdę nieźle e, słuchajcie, e, może powiem co mi się nie podoba w Wiedźminie w dalszym ciągu nie podałem się widzimy pierwsza rzecz, to, ale to tylko w angielskiej wersji, głos e, Geralta. Jest dla mnie beznadziejny, jeśli chodzi o e, angielskiego aktora. Nie wiem, kto podkłada ten głos. Możecie sobie zobaczyć e, ten, ten głos. W ogóle nie, nie podchodzi mi ten voice acting. E, Polak, nie, nie wiem, czy to e, tym razem znowu będzie. E, to był Pamiętacie, kto był ostatnio? E, kto podkładał mu głos? E, o Boże, pamiętałem. Na pewno nie ten serialowy Wiedźmin. Nie ten serialowy Wiedźmin, a ja właśnie myślałem, że ten serialowy Wiedźmin. Nie, to jest zupełnie ktoś inny. E, tak czy siak, e, na tym filmiku robi to świetnie. I powiem wam, że jeżeli macie kiedykolwiek kupić jakiegokolwiek Wiedźmina, mieszkacie w UK tak jak ja, czy w Stanach, czy w Australii, czy gdziekolwiek, kupujcie polskiego. Róbcie wszystko, żeby kupić polskiego, bo naprawdę... E, to Te przekleństwa polskie, te kurwy, te spierdala, to to brzmi świetnie w tego typu grach. W Wiedźminach, Baldur's Gateach, zawsze to w tych dużych RPG-ach brzmiało świetnie i tutaj też się to sprawdza, więc polecam wam przede wszystkim polski dubbing. Ee, Jacku, e, walka. Czy walka w Wiedźminie Dwójca, bo grałeś dużo, ja trochę dosyć mało pograłem i nie pamiętam, czy wa walka w Wiedźminie drugim była szybka? Nie bo powiem ci szczerze, że ja zobaczyłem ten trail, trailer... Trójce ee... też nie jest szybka. No właśnie mam wrażenie, że, że, że jest bardzo szybka. Nie. W porównaniu jak sobie teraz nie, trochę nie, nie, nie, nie, w Lordsy nie, nie. pograłem i tak patrzę sobie na tego Wiedźmina, no to to, jest, to strasznie, wiesz, tutaj jedno machnięcie miecza, on, on szybko rozwala tutaj do kolejnego. Ja, ja mam wrażenie, że, że jest dosyć skillowa, ale, ale jest szybka. Eee, tak czy siak, no mi ta walka najmniej się podoba. Pierwsze co? Mhm. Jak grałeś w Lordce, Lordce są bardzo stateczne, one są bardziej podobne do bardzo podobne do serii Dark Souls, Demon Souls, gdzie musiałeś wyczekać błąd przeciwnika i wtedy atakować. Jeżeli chodzi o Wiedźmina 3, z tego co widziałem, tam walka jest no, taka sama jak Wiedźmin Wiedźminie 2 i jest bardzo bliska temu, co jest teraz na przykład w Bloodborne. Że jest w miarę szybko, ale to nie jest hack and slash taki jak Bayonetta na przykład. No właśnie i, tam już i się do... leci na pełnym gazie i tam jest szybka walka. No właśnie, ale no, mi, mi delikatnie to podchodzi właśnie pod takiego hackenslasza. Slasha. Do, a, a tak ale... jeszcze jedno, Jacek Rozenek, no. kolega od Geralta z Rivi. Okej, okej, okej, okej. Kurde, to powiem wam, że ma świetny głos. Naprawdę ma świetny głos, świetnie go podkłada i, i słuchajcie tylko polska wersja, żadna inna. Po angielsku jest jakiś jakiś Duck Kokle. Nie, nie, nie, w, w ogóle ja, ja mam wrażenie, że on tak robi to na siłę yy, Tak jak czasami można sobie pomyśleć, że Batman, yy, Christiana ba Christian Bair, jak mówi w roli Batmana, mówi tak trochę na siłę Tak, tutaj ten Wiedźmi to jest w ogóle przegięcie Ale panowie, tak. zgadnijcie kto podkłada głos jakiemuś tam kolesiowi Zaraz jak on ma tutaj Emir. Jakoś tak No, no, no nie. Polskim? Tak, yy. Emir war, Emry, Emir Emrys? Emer. Emrys? Imperator Nilskardu, nie, po angielsku, Charles Dance, człowiek z Gry o Tron, ojciec Lannisteru. No widzisz, no to to, to trochę, no widzisz, tu, tutaj ten Tyrion, tutaj ten, więc więc fajnie, fajnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi tylko o, o Wiedźmina 3 już na koniec, to może być dobre, to może wypalić, miałem wiele wątpliwości pod ten tytuł, ale z tego co widzę, to naprawdę może wypalić, o długości eee... gry słyszeliście? Minimalnej? Na speedranie? No, ile? 30 godzin. No 25 tak? godzin ogłosili, no, tak. że najszybszy speedrun jaki im się dało e, jakby wykonać. I teraz pewnie będą ci, co będą pobijali te rekordy oczywiście, ale no jeżeli na tyle zrobili, to wiesz, to myślę, że i tak poniżej 20 godzin bez oglądania filmików, bez robienia wątków pobocznych i tak dalej, to i tak jest dużo. Mhm. Dużo? E... Jak na grę z otwartym światem? Znaczy, przy speedranie. Przyspidranie, słuchaj, ale no masz masz przyspidranie, no nie wiem, weź pod uwagę GTA 5, tak, ogromną grę I, i ile się pojawiło? 30 godzin powiedzmy zajmuje przejście wątku normalnie grając, tak? Przyspieszając filmiki, robiąc to powiedzmy bezbłędnie znając grę, podejrzewam, że. GTA poniżej 10 godzin się zamyka, nawet aż zaraz sprawdzę, jakie jakieś tam są osiągnięcia. W tej kwestii. Tak tak czy siak chłopaki, bo ja chciałem tylko tak powiedzieć o, o, tym, o tym filmiku, że, że to się pojawiło, że to trochę narobiło hype'u. Ja myślę, że, że jest to uzasadnione. Wiedźmin, e, Myślę, że Wiedźmin poszedł w dobrym kierunku, chyba jednak ta dłuższa przerwa spowodowała to, że bardziej popracowali na, nad produktem. Zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy jak to będzie działać. Graficznie to już nie jest ten poziom, który miał być ale myślę, że, że, jest, że jest solidnie, że jest solidnie jak na ten cały otwarty świat. Więc no, nie szarujmy się, ale kto oczekiwał takiego poziomu, jaki pokazywali graficznie, że mowa oczywiście. No, na no, pierwszych pokazach nie. to nie wiem, chyba do tej pory ma klapki na oczach i wychwa wychwala CDPR jako najlepszą firmę, która nigdy nie kłamie. Mm, tak, tak. Bo takich tak. ludzi są tylko rezerwaty gdzieś tam fanboyów, więc... Ale oby, wiecie, oby było dużo fajnej zabawy i ten wątek fabularny był spory. No, ciekawy jestem też, jak, jak będzie z tą długością. GTA przed chwilą sprawdziłem 7 godzin, 40 minut jako najszybszy speedrun poszedł po, po fabule lecące. Można, Można. można. Eee, dobra, eee, to tyle, jeżeli chodzi o, chodzi o Wiedźmina, więc fani mogą się cieszyć. Eee, lecimy, Jacku, do ciebie. i Ty masz coś dosyć ciekawego. Dzisiaj premiera chyba, z tego co mi się wydaje taka oficjalna w Stanach. Tak, w Stanach. U nas jutro o 15, więc uwaga, będzie cytat ze strony wyborcza.pl, bo innej nie znalazłem. Na noc z niedzieli na poniedziałek zaplanowano premierę pierwszego odcinka piątej serii Gry o Tron. Uwielbiany przez widzów serial HBO, dzień przed premierą wpadł jednak w piracką sieć wymiany plików. Cztery pierwsze odcinki krążą po nielegalnych stronach, a gra o Tron to król piratowanych seriali. Czyli w skrócie mówiąc, mówiąc, premiera miała być jutro pierwszego odcinka, ale wszystkie cztery są na sieci w jakości 480p, z czego kolejne dwa, czyli piąty, szósty, latają na prywatnych serwerach za kasę, więc... E, tak, ja jeszcze zobaczyłem sobie faktycznie, faktycznie na stronach torrentowych, potwierdzam, są cztery odcinki. Fakt faktem 480p, no to... Link do pobrania pod odcinkiem. E, tak, myślał, że gdybym był fanem gry o tron... To bym chyba się wstrzymał do ładniejszej jakości, ale może, może jakbym był tym fanem gry o tron, to może przebo przebolałbym. Czy ja jestem wielkim fanem gry o tron, jeżeli chodzi o serial. Ja też. Książek wolę mnie dotykać, poczekam aż się wszystkie skończy, i potem będę widział różnicę między książkami a filmem. E, czy obejrzałeś w takim razie te cztery odcinki? Nie. Jak to o, nie. będę miał w telewizji w jakości Full HD, no to po co wam się męczyć w 480p? Teraz no na tydzień to... sobie obejrzę chyba, że jesteś takim wielkim fanem i o Boże już odcinki są, już, już muszę ściągnąć znaczy ja Wiesz? często oglądam tak seriale, że czekam aż wyjdzie cały sezon i dopiero wtedy oglądam więc mhm. często no to... może być tak, że tego serialu nie dotknę i po prostu poczekam aż będzie, nie wiem, odcinek czy tam dwa do końca mhm. i wtedy zacznę tam oglądać ehm, na zapowiedziach, jeżeli chodzi o nowy sezon, bo ja też oglądam też jestem na, na bieżąco, bardzo dobry serial ehm, wydaje mi się, że w tym sezonie trochę mniej się będzie działo ma, ma, mam takie wrażenie Zobaczymy. Ale, ale, ale zobaczymy, zobaczymy. No. Jak na razie wypłynęła wiadomość, że serial będzie spoilerował książki, więc jeżeli ktoś woli bardziej książki niż serial, to lepiej niech go nie ogląda, ponieważ no zepsują po prostu książki, tak? Tak. E, dokładnie tak, dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o wiadomości ze świata, przechodzimy do naszej sprzedaży, e, słuchajcie, no w zeszłym tygodniu nie było tej sprzedaży, prawda, bo, bo mieliśmy tą małą przerwę, ale już zaktualizowałem, więc to jest naj, najświeższa sprzedaż, czyli z ostatniego poniedziałku, e, dobra, no i jedziemy, pierwsze miejsce e, Battlefield Hardline, drugie GTA V, trzecie Bloodborne, czwarta FIFA, e, piąte miejsce Far Cry 4, szóste Nowe Call of Duty, siódme Borderlands The Handsome Collection, 8 Dark Souls 2, i tu jest ten dodatek. Ten, wszystko, collection, co wyszło na nowe konsole. 9 Dying Light i 10 Destiny. Eee, no i co? I Hardline, z tego co już wiem, to trzeci dzień, trzeci tydzień utrzymuje się na pierwszym miejscu. Praktycznie od premiery eee, Bloodborne w zeszłym tygodniu, słuchajcie, był na drugim miejscu. Nie udało mu się być na podium, ale to tylko ze względu na to, że to wyszło tylko na PS4. Więc mamy tutaj sytuację, w której dalej ludzie grają w Battlefielda Ja widzę tutaj poznających, że praktycznie wszyscy co grali w czwórkę Jednak kupili tego Battlefielda Pomimo tego, że, że, że jest słabszy i po recenzjach jest słabszy I po grze też jest słabszy I w sumie dwie stówy trzeba wydać No ale widać, ludzie mają ciśnienie na takie typu rzeczy Zresztą ludzie lubią prostą, prymitywną rozgrywkę no, no, się nie, się, nie zbudzi, się udało w końcu to... go pozbyć Pozbyć to znaczy? No, opchnąłem w końcu moją nówkę, którą miałem A. z Plantem, z konsolą. Poszła za 179 zł. Ludzie to się e, no. zabijali o nią. To bardzo ładnie, to bardzo ładnie. A ty, yy, Rafale, bo mówiłeś coś? wydawało mi się, że w zeszłym tygodniu się jeszcze Diorder pojawiło na dziesiątym miejscu. Czy, czy mi się e, tak, tylko, że tak, tak, tylko że ja mówiłem o, tym, o tej liście, którą nie widzieliśmy. Ja wiem, to... właśnie, dlatego tak A. mówię, bo jej nie było, nie omawiamy jej. Tydzień był przerwy, tak, tak. ale to warto wspomnieć, że się jeszcze gdzieś tam zachłysnąć próbował świeżym powietrzem. Może jakaś, wiesz, dodawali do frytków w, w UK po prostu albo coś. No ale ale tak, było było tak, było tak. No ja myślę, że już się nie pojawi w tej dziesiątce na 100%. Chyba, że dodatek wyjdzie. Nie wiem, czy jest planowany jakiś dodatek, bo w sumie o tym nie słyszałem ale ale póki co nie ma no słuchajcie i premiera tutaj tego Dark Soulsa dwójki to jest właśnie premiera na ósmym miejscu e, słuchajcie no ja słyszałem że rywalcyjny Dark Souls jak ktoś nie grał tutaj dopasiona wersja ze wszystkimi dodatkami e, myślę, że trzeba polecić e, Jacku ty chyba możesz polecić e, dobrze, chyba bardziej Bloodborne wszystko. znaczy prawda? to zależy to zależy jaką walkę kto lubi Bloodborne oferuje bardziej żywą, bardziej w stylu właśnie hack and i tak dalej a tak mhm. jak mówiłem wcześniej, Dark Souls i Demon Souls są walki bardziej statyczne, oparte na kryciu się za tarczą, na czekiwaniu aż przeciwnik popełni błąd. Plus w tej wersji y, Scholar of the First Sin jakoś tak to się nazywało. No no, no. Mamy nie tylko wszystkie dodatki, ale mam też dodatkowe przedmioty, podbitą grafikę, podbite tekstury i stałą liczbę klatek tam chyba 30 albo 60, już nie pamiętam. No tak. Z czym niestety na PS3 i Xboxie 360 był problem. Mm -hmm. e, tak, więc ja, ja, ja, ja myślę sobie nawet, że e, użytkownicy Xboxa One mają tylko i wyłącznie jedno wyjście, czyli Dark Soulsa, bo Bloodborne'a nie dostaną Tak i to jest według mnie idealne zagranie ze strony Chrome Software, ponieważ wydali ekskluzywa na PS4, podnieśli tym atmosferę W ogóle wszyscy co mają Xboxa nie chcieli kupować PS4, a chcieli coś takiego zagrać, więc dostali odgrzewanego kotleta i się na niego rzucili E, tak, jeszcze jeszcze y, tylko powiem o siódmym miejscu, Borderlands, y, słuchajcie, y, kupiłem sobie to, e, mam ten Handsome Collection, e, słuchajcie, ładnie, ładnie, u, u, ładna jest to gra, naprawdę ładna jest to gra, y, jak odpalacie w ogóle te Borderlands'y to macie do wyboru albo na samej górze pre, pre i macie wszystkie dodatki, wszystkie tam chyba od razu miałem na wstępie 7, 7 postaci do wyboru, łącznie z Club Trapem oczywiście, no i na, na dole miałem ewentualnie do wyboru e, Bar, e, Borderlands 2, też ze wszystkimi dodatkami, i co najciekawsze, z przyszłymi DLC-kami do PSQL też, więc też będę je dostawał, będę mógł sobie je ściągnąć. Więc a PS jedynki świetne. tam nie ma, Borderu? No właśnie, nie ma, nie ma, nie ma. Właśnie no to właśnie to, to, to jest To jest dziwne zagranie, ale powiem Ci, że mi się to nawet podoba, bo słuchaj, no w jedynkę tyle razy pograłem, już po prostu zżygałem tym, w dwójkę przeszedłem tylko raz, a, -a no nie, nie zagrałem, bo bo po prostu miałem już nową konsolę. No i właśnie akurat akurat to mi się podoba. Wola, wo, wolę osobiście Press sequela niż jedynkę. Ale, ale wiem, że, że ta jedynka w sumie bardziej powinna być niż ten pre -sequel. Zdaję sobie z tego sprawę, ale polecam jak najbardziej fanom Borderlandsów. Nawet jak przeszlicie to wszystko, to kupcie, bo no, no to jest świetne. To jest Diablo z brońmi. E, dobra, słuchajcie, myślę, że możemy zamknąć sprzedaż e, w UK. Przechodzimy teraz do naszego tematu głównego. E, w temacie głównym, czy gry są za krótkie? E, nie wiem, czy ktoś chce zacząć, czy ja mam to zrobić? Ja powiem e... krótko, że są za krótkie. A ja powiem, okay. że wcale nie. Ja też powiem, że wcale nie. Więc... No dobra, ale jak słyszycie na przykład o tym, że jakaś firma prezentuje teraz z RPGa w ogóle, mega otwarty świat, nie wiadomo jaka tam imersja sraty taty i tak dalej, i nagle słyszycie, że to jest gra, która starcza na długie, 20 godzin. Przecież to się ręce załamują. No tak, tak, tak. W, w ogóle... Ee, ale powiedz mi, Jacku, teraz e, jakiego RPGa takiego ostatnio dostałeś? Bo... Bo Wiedźmin wydaje się, że będzie długim RPGiem. Dragon's Edge... Był ogromnym RPG, ja tam słyszałem, że 100-200 godzin, żeby to wszystko zrobić. I z takich większych RPGów było ten Bound by Flame, czy jakoś co... Ale to, ale to był Indyk. Ale to w, ogóle, to w ogóle było nieporozumienie. I z takich większych RPGów w sumie nic w tym roku nie miałeś. Ewentualnie moglibyśmy powiedzieć o tych PC-towych, albo ty, o japońskich. O właśnie, to jest pytanie Jacku do ciebie. Czy japońskie RPG, czy taki Final Fantasy 7 był dłuższy niż taki Final Fantasy 13? Tak. Dłuższy, siódemka była dłuższa. Bez porównania tak. Trzynastka to była grana góra, nie wiem, dwanaście, trzynaście godzin. Jeżeli chciało się sieknąć platynę, to może powyżej dwudziestu i tyle. No to, to było aż mocnych, się wierzyć. Aż nie, nie to był mocny wierzyć. korytarz to nie było długie ani nic. Ciąłeś non stop prosto. Nawet ta ostatnia część, która miała otwarty świat i to całe liczenie czasu, coś jak Majora's Mask, to niestety to były krótkie gry, jeżeli chodzi o finale. Ja na przykład przy Final Fantasy no. 12 potrafiłem spędzić, zanim przeszedłem grę, około 50 godzin. Mm -hmm. A tutaj... A... No, no, no, no. Bo, bo chodzi mi o, o coś takiego, że mimo wszystko japońskie gry i tak są długie. Wydaje mi się, że te wszystkie nowe, co wychodzą, no, te tales ofy, co sobie tam grasz, czy, czy czy, no tego typu systemy, w których jest ten JRPG. W zeszłym roku było ten Nino Kuni, z tego co wiem, to, to jest dosyć długie. Więc wydaje mi się, że i tak wszystkie JRPG są... Stosunkowo długie. Znaczy stosunkowo długie jak dla graczy obecnie, tak? Ponieważ to A, gracz ale... jak słyszy grę na, nie wiem, 14 godzin, to już krzyczy, że czemu jest taka długa i gdzie on znajdzie na to czas. Kiedyś mhm. się grało w gry, co miały po 60-70 godzin. Jakoś nikt nie narzekał, że nie wiem, że gra jest za długa albo coś. No tak. E, tak. Tak, tak, tak. No ale wiesz, być może teraz mamy zbyt dużą konkurencję na rynku i, wie, i no może... E, Kró krótkie gry e, nakręcają sprzedaż innych innych gier po prostu. Bo jest skończysz tą grę i zaraz też sobie pograć coś innego i kupisz inną grę. I, I one się tak na, nawzajem może trochę uzupełniają. Ale wydaje mi się, że i tak RPG są długimi ty tytułami. Ja jeszcze tylko e, chcę... Mam pytanie, wam... czy Mass no, no. Effecta zaliczamy jako RPGa? Oczywiście. No jak najbardziej. W takim razie tu masz przykład, że nie są długimi grami. 9 godzin gra pęka. Dodatek, który miał być na no, nie wiem ile tam było. Zapowiadali, że ponad godzinę za którego gracze płacili po 30-49 złotych pękał w 15 minut, więc no... A moim słabo, zdaniem, słabo. panowie, to w zasadzie tylko ci, którzy oczekują, jakby chcą pograć w RPG, właśnie oni najbardziej narzekają na długość tych gier, bo po innych grach się nie oczekuje takiej długości, aż takiej. Wszystkie gry, które Mnie mają no, standardową bo... linię fabularną, typu, typu jakiś FPP albo jakaś inna przygodówka, ona ma prawo się skończyć w 10 godzin, nikt tego nie, nie, nie robi z tego problemów i tak dalej. Dobra, the order, no ale tam było mowa o 4 godzinach powiedzmy, tak, czy, czy tam 5. No, no, no właśnie, i, ale widzisz Rafał, ja kupuję takiego diordera, w ogóle nie przykładam w ogóle uwagi do ilości godzin. Kupuję takiego diordera i czuję się oszukany, no, 4 godziny, co to jest? Nie, no zgadzam się, ja do pytanie, to, sobie ten los, I tyle. To jest wszystko wzornik Call of Duty, tak? Że, że, że masz fajny, dynamiczny jakiś wątek, fabularny, pyk, pyk, wiesz, przeskakujesz, nie jest spoko, no tylko kwestia ceny. No w momencie, kiedy wiesz, w momencie, kiedy Ciebie nie boli tak bardzo kwestia, nie wiem, wydanych 200 zł czy, czy iluś tam euro na, na grę, to spoko, to możesz sobie wydać tyle i, i to nie będzie stracony czas, tak? Będzie fajna gra, dobrze oceniona i tak dalej. Owszem, czy szkoda, że za krótka? No czasem się na pewno pojawi takie wrażenie, tylko wiesz, czasami lepiej, żeby coś się skończyło yy, szybciej, no bo przy dynamice, jaką na przykład niektóre wiesz, gry typu Call of Duty, najlepszym tego przykładem, yy, wszystkie serie, ci, wiesz, taki dają zastrzyk, powiedzmy, adrenaliny i różnych tam zdarzeń, że wiesz, tutaj coś leci z Księżyca, tu atakują cię Ruscy, tu jeszcze coś innego i wiesz, i, i nie można przegiąć, bo w tym momencie to musieliby tam naprawdę zacząć, wiesz, yy, kurczę, jakieś... nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co by się musiało wydarzyć, bo tam, wiesz, już bomby nuklearne wybuchały przecież i tak dalej. Wszystko, żeby utrzymać to na no i to się musi w pewnym momencie skończyć, bo potem przestaje pasować do całości. Więc taka gra nie może być za długa, tak? No oczywiście Call of Duty się powiedzmy, że broni z zarzutów yy, tutaj multiplayerem w jakiś sposób, nie? The Order nie ma tego, yy, tego komfortu, no ale tak naprawdę jeżeli mówimy o tych długościach gier, to tylko po RPGach yy, można oceniać, że to jest gra dla, dla kogoś, kto samodzielnie chce spędzić przy czymś 100 godzin, tak? No ale... Spójrzcie w drugą stronę dla osób, które właśnie nie chcą 100 godzin poświęcić. Tak, Mam, nie wiem, Skyrim Skyrim'a a i Dla nich parę... mamy Dance Dance Revolution na przykład. Nie, no trochę, trochę, wiesz, trochę, trochę, trochę, ja trochę nie jest. Albo inne króliki atakują. Ja nie rozumiem przesadamy. takiego narzekania na przykład, że nie mam czasu, bo mam rodzinę, mam życie, mam coś tam, więc gry powinny być krótkie i łatwe, a nie na 100 godzin. No to zasada jest prosta, jak nie masz 100 godzin, żeby poświęcić na jedną grę, to nie graj w nic innego, tylko graj w tą grę, zamiast grać w 50 innych, które też ci zjedzą 100 godzin i problem rozwiązany. No. te trzeba umieć operować czasem. tak Jak ktoś mi mówi, że ja mam rodzinę, muszę się zajmować, ja mogę grać dwa, dwie godziny dziennie, dwie godziny w tygodniu i ja tą grę będę przechodził pół roku. No to przejdziesz w pół roku i nie trój innym. No ale czy ta gra musi być czasu, aż że że być dobra, skrócenie. żeby wszystko w niej odkryć? No bo Zobacz, teraz masz taką sytuację, tak? Masz yy, RPG-a, który, który, powiedzmy, trwa 100 godzin jego przejścia, tak? Jest świetnie rozbudowany fabularnie, no i ogólnie jego historia i fabuła, to jak przez nią, wiesz, idziesz, to, to jest super. Ale jednak, kurwa, czymś ten czas jest wypełniony. To jest jakieś, wiesz, napierdalanie marchewek, tak? Tłuczenie jakichś tam robaczków, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. W sensie, no, robienie po setki razy tego, czego w innych grasz, nie robisz setki razy, tylko robisz dwa, trzy i lecisz dalej. No i, i to jest taka, wiesz, no, domena RPG-ów, ale nie sposób go wypełnić treścią tych stu godzin, w taki sposób, żeby powiedzmy tam, nie wiem, nie nudzić się przez, znaczy może nie, nie nudzenie to jest złe określenie, tak, bo to trochę by zabrzmiało obraźliwie, ale, ale żeby tam nie było jakiejś powtarzalności i tak dalej. Ja w momencie, kiedy tego czasu wiesz, faktycznie mam, mam mało, tak, to ja bym się w tym momencie czuł oszukany, kiedy bym musiał robić po, nie wiem, 20 razy to samo, tak? 20 razy tą samą, nie wiem, tego samego typu misję, czy chociaż 10, czy chociaż 5, nie? Ma być misja na, polegająca na tym, że mam coś przynieść, yy, wrócić i, i powiedzmy, czymś mnie gra zaskoczy, no i spoko, odbywam ją i dalej chcę zrobić coś innego, nie? A nie, żeby żeby się tam, kurczę, 20 razy powtarzać to samo, żeby coś osiągnąć, odblokować i popchnąć fabułę dalej. Bo gra ma być na 100 godzin. E, dobra, to bo, się chwilka, bo, bo teraz ja troszeczkę się wtrącę Zobaczcie sobie taką sytuację, że gracie sobie w takiego kiedyś, kiedyś w takiego Tomb Raidera e, Dajmy na to, kiedyś w takiego Tomb Raidera i on sobie tam chodzi I co, survival, więc z planszy do planszy szybko się przechodzi e, Słuchajcie, podobną mechanikę ma... może nie ma e, Może, dobrze, dajmy na to, ma Assassin tylko, że w Assassinie, nie, no może źle to powiedziałem. Tak czy siak, bardziej mi chodziło o grę TPP, jak, którą jest właśnie Rainbow, boże, Tomb Raider. I mamy Assassina, który jest grą TPP również. I słuchajcie, mamy tego Assassina i w sumie mam wrażenie, że jedną z takich, no jeszcze GTA, ale y, otwarty świat spowodował to, że właśnie, tak jak Rafa mówi, nasrali nam. Szczególnie i Ubisoft robi to w swoich grach. nasrali nam tego kontentu, żebyśmy to główno zbierali, tak na dobrą sprawę. Ale sama fabuła przejdzie się w 15 godzin. Słuchajcie, ostatnio grałem w Watchdoksy, Splatynowałem to. Tam fabuła jest stosunkowo długa, bo około 15 godzin, ale ja trzy razy tyle robiłem te misje poboczne, w którym, słuchajcie, misja od Machera. Weź to jest samochód. Ta z tymi, tymi, Nie, bierzesz samochód z punktu A i na przykład jedziesz do punktu B. I słuchaj, 40 takich misji musiałem zrobić. Jechać do 40 różnych miejsc, wziąć 40 razy inny samochód i 40 razy pojechać do innego miejsca, czasami policja goniła, czasami musiałem iść z jednego samochodu od razu do drugiego i miałem czasówkę, 40 razy musiałem to zrobić. Słuchaj, zajęło mi to, wiadomo, z, no, z, no, no dobra, zajęło mi się Ale nikt nie wiadomo, mówił, że gry UBI są nie? dobre, tak? Ale ja dobra, ale Rockstar zrobił dobrze że... GTA, tak? Oni zrobili zróżnicowane takie wątki, ale też miałeś coś takiego, takie wypełniacze, bo tak, z jednej strony miałeś szukanie jakichś tam fragmentów yy, rozbitego tego, nie wiem, UFO czy czegoś, tak, po... po yy, co nurkować trzeba było... No i to było zrobione zajebiście, dlatego że świat, który tam był odzorowany, powiedzmy w tym podwodny, którego no nie miałeś zbyt wiele okazji podczas gry zrobić, ale z drugiej strony gdyby go nie zrobili to każdy by się przyczepił, że gra jest pusta i pod wodą nic nie ma, tak jak było w poprzednich częściach, prawda? Yy, więc go zrobili zajebiście i zmusili Cię, żebyś to zobaczył, ocenił i, i widział, że nie wiem i zupełnie inaczej wygląda pod wodą yy, w dokach, w kanałach miejskich zupełnie inaczej tam od strony gór na otwartym świecie i zbieranie tych części tam pływając tym batyskafem czy też yy, jakoś tam nurkując po prostu normalnie nie sprawiało mi żadnego, wiesz, znużenia tak? ale z kolei misja, gdzie pomagałeś jakiejś tam ciotce yy, jako ten, ten murzynek yy, i odholowywałeś po prostu auta, bo tam nie wiem, jej mąż zapił, czy, czy o co tam chodziło, i po prostu musiałeś wiesz, pojechać, odholować auto jakąś cholernie durną, wiesz, ciężarówką wolną, żeby to wiesz, chociaż miało jakiś element rozrywki, że, ty, że uciekasz 100 na godzinę i ten samochód tam lata i obija się radiowozy, a, a nawet tego nie było, po prostu go odwoziłeś na parking, tak? Po, zrobili to, miałem wrażenie, tylko po to, żeby był jakiś element tutaj yy, Grand Auto na zasadzie, jaki był w poprzednich częściach, że zbierasz samochody i je gdzieś tam odwozisz. Yy, ale zrobili z jednej strony zajebisty wypełniasz z drugiej strony, wiesz, no jeszcze coś musieli dopchać, tak. I tutaj trzeba złapać dobry, wiesz, dobry poziom, tak, bo mogłoby być trochę mniej tego kontentu po prostu bez sensu, nie, żeby nie wypełniać tego czasu na siłę czymś, co nie, nie stanowi wiesz, frajdy i rozrywki. Ja, ja myślę, że i tak Rockstar robi to zdecydowanie, zdecydowanie lepiej niż Ubisoft, bo przynajmniej, wiesz, w GTA, ale wiesz, to było... Ja przynajmniej... przynajmniej, to, po to, przynajmniej... Tylko, to był jedyny przykład, bo żaden tak. wypełniacz nie, nie powodował takiego tylko, wiesz negatywnego. Tylko jego. E, nie robiłeś tego 40 razy, nie? Nie, no, ale tam było tych misji, no, musiałeś no, zrobić 10, no roku, tak, ale 15. przynajmniej były... Były chyba. przynajmniej w jakiś sposób tam urozmaicone. No nie były cza cały czas takie same, tak? Hmm. A, a wiesz, a dajmy na to, no mówię ci, e, przecież jak ja zobaczyłem przed chwilą, e, bo mam Unity tego Asasina, jak zobaczyłem na swojej konsoli mapę Paryża, fajna, fajna mapa, i ile tam jest tych skrzynek nasranych. Słuchaj, tam są trzy rodzaje skrzynek, trzy rodzaje różnych kolorów, wszędzie mam białe skrzynki, na nich są prawie czerwone skrzynki i jeszcze jakieś złote czy innego koloru. I żeby zebrać te wszystkie skrzynki, no to, to na pewno z, pa, z parę godzinek ci pęknie, a to idzie do, do gameplaya. I, I tak jak kiedyś w grach czegoś takiego nie było, nie przypominam sobie, chociaż nie było też takich otwartych światów, ale, ale nie, nie wydaje mi się, żeby coś takiego było. Tak teraz jest już to standardem i to podbija nas, nasze gry... Nie, nie wiem, czy to jest super dobry pomysł. A powiedz mi jeszcze, a co w takim na przykład asasynie za zebranie tych wszystkich skrzynek dostajesz poza trofeum jakimś? Wiesz co, nie orientuję się, nie wiem, bo ja akurat w Unity na razie nie gram, tam, moja dziewczyna gra, tylko sobie lukam, ale wiem, że być może tam dostaniesz jakąś szatę, szczególnie wiesz co teraz zrobili w Unity mikropatności, no. więc możesz za prawdziwe pieniądze kupić rzeczy w grze. I jak otwierasz te skrzynki, to pewnie wchodzą ci te, te monetki, za które możesz kupować walutą w grze, więc tam jest po prostu dużo rzeczy strasznie do kupowania, więc, więc hajs, hajs, hajs. No. no to wiesz, Zbierasz to GTA te, te dwie misje, dwie czy trzy, które właśnie no, polegały na pozbieraniu dość, dość dużej ilości jakichś tam elementów skutkowały tym, że dostawałeś spory zastrzyk kasy na konto, a tam jednak w GTA trzeba przyznać, że było co robić z tą kasą, przynajmniej przez sporą część gry jednak nie miałeś jej, a nawet jak miałeś to momentalnie na jakieś dobre fury do garażu można było je wydać, bo tam po, po milion czy tam ileś stały, nie? Eee, imitacja Wejrona czy, czy coś w tym stylu, no i i to jednak miało jakiś sens też podwójny, no, że, że, raz, że sobie, nie wiem, zwiedzasz przyjemne rzeczy, no, to też ma sens, tak, że, że jest jakieś zwiedzanie. Albo w ogóle wątek, że tam latasz za, za ludźmi, yy, jako, jakoś tam, nie wiem, łowca głów, tak, ale musisz w ogóle znaleźć tą osobę, po czym ją złapać, tak, nie mając żadnych danych na mapie, krzyżyk nie jest oznaczony, tylko widzisz fragment mapy i, i wiesz, szukasz tego, gdzie to jest potem, nie, porównując sobie mapę z, z pudełka z gry. Tak, jeżeli jeszcze prze, chciałbym przejść do Call of Duty, ogólnie całej serii Call of Duty, ponieważ jestem jej wielkim fanem i praktycznie każdą kampanią grywam na weteranie i przy każdej się dobrze bawię. I faktycznie są części, tak jak na przykład w Ghost. Ghost nie dostarczy mi e, jakiejś długiej rozgry, ro, ro, ro, roz, rozgrywki, dajmy na to, nie wiem, chyba, chyba pękła mi cała, cały single w jakieś 6-7 godzin. A Ghost to jest ten, co się zaczynał w kosmosie? Ten tak, tak, Tak, tak, tak, tak. On, on, on, tak. Pierwsza misja to, to była... Pogra pograłem tak. w niego z dobre dwie godzinki kiedyś i właśnie chyba miałem wrażenie, że do połowy gry doszedłem, ale... E, to nie? nie będę spoilował. Zależy, z, z, zależy na jakim poziomie grałeś, nie, ale, no na ale łatwym, tak. Ale właśnie tam kolega kupił PS4 się, wiesz, dziewczyny poszły się bawić z dziećmi a, a ja tutaj testowałem nowe. Aha, nowe. Więc, tak, chcę, chcę tylko powiedzieć po prostu, że dla mnie akurat takie Call of Duty które co roku wychodzi, co roku ma naprawdę zajebistą kampanię. No w tym roku to prze... prze ale prze, mówisz prze, pod przegieli... względem wizualnym, nie że fabularnym. Eee, no pod... A nie, ale powiem Ci, ogólnie o tym Call of Duty ja bym chciał powiedzieć o tym nowym, bo, bo go przechodzę i już prawie go kończę. Ale nie, eee, pod względem wizualnym może nie, aczkolwiek teraz to się zmieniło ostro, ale pod względem e, gameplayu, ogólnie gameplayu. Tego jakie tam są zajebiste pomysły czasami jak, jak jest poprowadzona może ta fabuła może jest beznadziejnie poprowadzona, ale ale ogólnie co tam się dzieje w tej grze, ile tam jest rozpierdzielania i tak dalej i to jest 7 godzin dajmy na to na, na tym weteranie czy nawet 8 i mi to w zupełności wystarcza, naprawdę tak skondensowana akcja, która jest w tej grze mi w zupełności wystarcza i ja nie muszę dostawać asasina którego naprawdę te misje to połowa tych misji, to wszystko przez przez jest to samo e, ja, ja nie muszę mieć takiej rozgrywki aczkolwiek fajnie jest wchodzenie po tych budynkach oglądanie sobie tego świata tutaj do tego jest topki siana i idziesz dalej, siekasz i tak dalej to jest przyjemnie, to, to jest fajne ale jednak wolałbym bardziej z tą skondensowaną rozgrywkę wolałbym większą tą Akcje i więcej pomysłów w takich grze. Bo ja nie wierzę, że, mając otwarty, tak duży otwarty świat, nie można zrobić większej ilości typów misji, czy po prostu rodzajów tych misji. No dokładnie. Uważam, że jeżeli wiesz, przeszkodą nie jest są pieniądze, tylko czas, to, to ja właśnie wyznaję zasadę, że wolę wiesz, ograć. 50 tytułów w roku krótszych niż dwa tytuły w ciągu roku, takie, wiesz, rozbudowane, bo po prostu miałbym wrażenie, że mi to wszystko, wiesz, ucieka przez palce co miesiąc, tak, tu, tu, tu, wiesz, tak. no i nie masz co, co zrobić, no i wyjście z założenia, że a, to ja poświęcę rok 2015 na, kurczę, Skyrim'a czy jakiegoś innego, wiesz, zabijacza, yy, pomijam tam, wiecie, inne farmy, czy, czy Minecraft'a, tak, ale, yy, ale właśnie tego typu no RPG do mnie nie przemawiają pomimo, że bardzo lubię takie to rozbudowywanie tylko, że tam, no wiesz no, czas zawsze po prostu jest liczony w zupełnie inny sposób, tak I, i wiesz, wszyscy fani RPGów jarają się, jak jest 100 godzin lub więcej, no to jest wow super i tak dalej, ale no to jest inna kategoria, a yy, Call of Duty, wiesz, no w tak się pięknie, wiesz, zajada jakby to było bardzo intensywne intensywne espresso, po prostu są, są tak, ludzie. I powiem, i, tak, tak, tak, tak. I właśnie super to jołeś. I dlatego moim zdaniem Call of Duty nie jest za krótkie. Nie jest. Dla mnie jest idealne. Dla mnie to jest idealne. Może ten diorder jest dla mnie za krótki. Po, pomimo tego, bo zajeram się grafiką i wiem, że to będzie jakieś pół godziny, godzinę. No ale co dalej? Pogram jeszcze dwie, trzy i mam, i mam pogrze. Więc to nie jest do końca fajne. Bo grafika nie, nie, nie, nie stoi zawsze ty, tytułem, dajmy na to. No, nie, Nigdy nie kupowałem gry dla grafiki, tak? Po prostu musi mieć ta gra, mieć coś w sobie. Czasami biorę Preordera i mnie nie interesuje, co tam będzie, ważny liczy się dla mnie tytuł. E, tak, no słuchajcie, no e, tak dajmy na to, e, nie wiem, jak patrzymy strategię. Nie wiem, czy, czy gracie w jakiekolwiek strategię na, na komputerach. Czy strategie przed, przez te 10-15 lat y, trochę się zmieniły? No, no dobra, no wydaje mi się, że trochę się zmieniły, ale czy długość się zmieniła? Moim zdaniem akurat w tym segmencie nie. Ani strategie, ani gry ekonomiczne i symulacyjne się nie zmieniły, jeżeli chodzi o długość. Tak. Jeżeli o rozgrywkę, to jakieś niewielkie zmiany na pewno, ale o długość nie. A y, poczekaj, bo teraz Ty, Jańsku, jak mówisz, a, a myślisz, że na przykład ten Pillars of Eternity, długość tego czy Wasteland długość, dwójka, myślisz, że to będą te same długości, bo ja akurat nie, nie mogę powiedzieć, 2 a... to jest ta sama długość. Co kiedyś stare gry RPG pokroju Neverwinter, gdzie siadało się do Neverwintera i jak się nie miało właśnie 50, 60 godzin, to się w to nie grało. A, słuchaj, a, a teraz, czy grałeś w stare Fallouty? Tak. A nie wydaje ci się, że trzecia część była dłuższa niż na przykład jedynka? Nie. Pod żadnym nie. pozorem nie. Jed a, okay, trójka okay. New Vegas i tak dalej to są krótkie gry w porównaniu z tym, co było kiedyś tak naprawdę. Jeżeli a... nie robisz misji pobocznych, to główna oś fabularna to jest góra 12 questów, które możesz skończyć w kilka godzin. A, no jak jak to... Call of Duty na przykład. No, no, no. A, a jak masz na przykład yy, z Sexem? Grałeś może w tego stary i -y, w tego nowego? Grałem. I jak myślisz też z długością? Tutaj jest albo porównywalnie, ewentualnie ten nowy jest trochę krótszy. To tak jest... samo zależy, czy robisz te misje poboczne, czy lecisz tylko na pałę do przodu, tak? No dobra, i myślisz, Jacku, że teraz te fallouty i dajmy na to te, ten Deus Ex, to e, gorzej, że te gry są trochę krótsze, czy... Czy w sumie nie zwróciłeś na to uwagi i w sumie było w porządku? Czy znaczy od w ogóle przeszedł z taktycznego RPG na shootera, więc no. No, ale tak, ale z takiego taktycznego trochę shootera, bo mimo wszystko. No, za dużo taktyki tam nie ma. Celujesz w web, strzelasz, koleś pada od razu. Jak nie możesz trafić, to używasz zwolnienia i koleś tak pada od razu od strzału w web, więc. Tak czy siak jest rpegiem, więc jak ci się Jacku wydaje, czy długość tej rozgrywki. Czyli Fallout czy ci się nie podobał za bardzo? Nie, nie podoba mi się, dlatego że. Świat Aha. był jak w Wiedźminie Jedynce. I ja grałem jeszcze z polskim dubbingiem i to dokładnie było to samo co w Wiedźminie Jedynce. Więc to było złe. czwarte, tych samych okay. postaci mówiło tym samym głosem. Świat nie, bo... był pusty, duży, ale mhm. pusty. Były te misje poboczne, ale to była bardzo krótka gra. Tak, e, nie ale po prostu chciałem, e, bo myślałem, że być może wiesz, trójka była krótsza, chociaż wydawało mi się, że, że, że jest długa, że ten Fallout naprawdę jest długi. E, znaczy to a... tak naprawdę jest spowodowane tym, że tam masz wymieszane misje poboczne i misje główne i często nie wiesz, która jest poboczna, która jest główna. No i ja A tak kiedy miałem, potem ja odpalasz tak na przykład sobie poradnik, żeby zobaczyć, nie wiem, bo chcesz platynę zrobić, to się nagle okazuje, że trzy czwarte misji, które zrobiłeś to są tylko jakieś poboczne. Mhm. Ale e, powiem wam jeszcze na przykład Chyba na przykładzie Dragon's Edge'a Bo grałem w Dragon's Edge'a jedynkę Że ta najnowsza Jest najdłuższa e, Niż na przykład pierwsza część Albo druga więc te gry, no tak no ale w sumie z Rafałem stwierdziliśmy, że i tak teraz gry e, są sztucznie wydłużane, więc być może tam ta też została sztuc sztucznie wydłużona w jakiś tam sposób o te misje poboczne jeżeli e... chodzi o Dragon Age'a to powiem Ci tylko tyle, że pierwszy był mega fajny mhm. ponieważ był takim staroszkolnym RPG-em, tak, tak? i tam fine, było fine, fine, tylko fine. to co miało być, były tam jakieś misje poboczne typu zabij kogoś, znajdź coś ale tego nie było dużo, tak? i to starczało na, bo ja wiem, 40 godzin Mhm. Przy czym Dragon Age 2 zmienił w ogóle rozgrywkę i stał się jakimś, nie wiem, chciał być Slashem, tak ale stał się action RPEG-iem do tego dość słabym. Ja na przykład całego Dragon Age'a dwójkę łącznie z zabiciem wszystkich bossów pobocznych, wszystkimi questami, wszystkim totalnie, tylko że grałem na PC, więc nie ma platyny, tak? Czyli w skrócie, mówiąc splatynowałem tą grę w 14 godzin. Mhm. A natomiast Dragon Age 3, czyli ten Inkwizycja już bardziej poszedł w styl MMO. Dlatego tam jest sztuczne wydłużanie, to całe chodzenie po świecie, to wszystko wydłuża i tak dalej. No tak, ale, ale tam, i tak tam... ta gra jest krótsza niż Dragon Age 1. No tak, ale tam jest też ta ciekawa mechanika z tym rozbudowywaniem tego wszystkiego. Tych miast, tych rejonów. W skrócie Gdzieś... to jest to samo co White Knight Chronicles. Tylko przełożone na Dragon o, Age. akurat w to nie grałem. No dobra, Jacku, to chciałem się jeszcze was spytać, czy graliście w Far Cry 1 tak. Też grałem. Yy, tak. Słuchajcie, i czy tam też był taki otwarty świat? Czy tam tak. też była taka duża mapa i tam też było na tych rzeczy do zrobienia na tej mapie? Nie. No mniej, mniej było nie. rzeczy do zrobienia. Dokładnie, mniej rzeczy było do zrobienia. I czy Far to Cry było, był quasi otwarty korytarzowy razie? świat? Tak naprawdę. Tak, tak, bardziej no właśnie, bardziej korytarzowy świat. I wydaje mi się, że, słuchajcie, no Far Cry 1 doskonale pamiętam i długo nie zapomnę. A te nowe Far Cry e, znaczy, znaczy, co, coś mają, no czwórka to w ogóle jest odgrzanym kotletem, ale... ale Czwórka to jest trójka z nakładką Himalaju. I tyle. Tak, ale chodzi mi o to, że długość trójki i czwórki mogłaby być taka sama, jak jedynki. Ja bym się nie obraził. Naprawdę bym się nie obraził. Ale ja one tego... były chyba tylko 3-4 godziny dłuższe, według How Long To Beat. Więc... Ale... Je, bym to zrobiło. Wiem, ale chodzi mi, Jacku, o to wszystko, co tam można zrobić też, nie? Bo jednak w Far kraju jedynce... Dużo rzeczy nie mogło się robić, tak jak... Znaczy, nie było wiersz widokowych chyba, albo... Ja... Nie, ten, ten... Nie, tam prawie no. nic nie było, tak naprawdę, no. tam tylko szedłeś z fabułą. Dokładnie, z tego, nie, wydaje mi się, że... nie wydaje mi się, żeby Far Cry, w takim razie ten, ten pierwszy, był gorszą grą niż te nowe, co ale teraz. Ale weźcie pod uwagę, że Far Cry pierwszy też wprowadzał jakieś, no może nie do końca tak super nowe, ale jednak elementy rozrywki, rozgrywki, które nie były wcześniej wykorzystywane, tak? Były, były tam już przecież chyba jakieś zwierzęta, były jakieś pojazdy, było jakieś tam nie wiem palenie trawy czy, czy jakieś inne podpalanie. I, i to nawet nie trzeba było, wiesz, dodatkowych zadań z tym związanych yy, robić, żeby, żeby tutaj zmusić gracza jakoś nie trzeba było zmuszać do tego, żeby on się zechciał powiedzmy zatrzymać i zająć czymś innym pod zawątkiem fabularnym, co mu wydłużało grę, więc yy, same te elementy, które, które wcześniej, wiesz, no nie było w innej, w innej grze żadnych takich, nie? Ja nie przypominam sobie. Tak. To, to wiesz, to, to ci budowało powiedzmy jakiś element w Halo jak pierwszy raz grałeś i, i zaczynałeś sobie tam jeździć tymi różnymi, czy latać stateczkami, czy, czy, czy łazikami, to też yy, zaczynało się, wiesz, testowanie, próbowanie, zabawa, nie, tylko o, super, to teraz ich porozpierdalam. Tak, ja w, ja w ogóle tak sobie pomyślałem, że kiedyś, dajmy na to przykład Far Crya, e, zabijasz tam jakiegoś zwierzaka, dajmy na to, nie wiem, kogokolwiek, i robisz sobie portfel, no i masz sobie portfel, cieszę się, że masz portfel, a jak zrobisz sobie na przykład w nowym Far Cryu portfel, to masz tak, zrobiłeś sobie ten portfel, tutaj masz, zrobiłeś jeden na pięć portfeli, jeszcze odblokuj 4, to odblokujesz coś tam świetnego, tutaj kolejny wskaźnik, dobra, musisz jeszcze zrobić 40 rzeczy, to odblokujesz tam do, dodatkowe tego typu rzeczy, bardziej mi chodzi o coś takiego, że tutaj masz, Milion tych wskaźników teraz, łamanych na ileś tam, a tam sobie w takim Far Cryu, dajmy na to jedynce, wszystko sobie odkrywałeś. O, można robić takie rzeczy, o, można robić takie rzeczy. A, a, a tutaj w tych nowych rzeczach to po prostu musisz zrobić 40 razy to samo. I tak samo jest z misjami i tak samo jest z tymi wszystkimi w sumie nowymi grami, w których masz te paski i tylko czekasz, kiedy napełni ci się do 100%. Do 100%. W sumie ja robię to samo i to jest dosyć e, słabe i tak jest z tymi grami, czyli chłopaki, tak, może już pod koniec, czy gry są faktycznie krótsze? Teraz? Czy, czy możemy może jednoznacznie stwierdzić, że gry są krótsze? Myślę, że myślę, że tak, bo jest tego wszystkiego więcej. Czyli gry są krótsze? Fabularne na pewno fabularne no na, te, na te, to, to też mi się wydaje tak. RPG, czy powiedzmy yy, no multi to nie liczymy, tak, FIFA też nie popatrzysz, no wiesz no nie ale, nie, ale... bijatyki tak samo odpadają, no to, to tak, nie, ale to wiesz biatyki z jednej strony odpadają, ale z drugiej strony story mode w Mortalu był dobry i nie był wcale krótki mhm. e, tak, e, tam słuchajcie... story mode? Był by, stary by, by. mod i, i był w porządku jak najbardziej. Więc wiesz, no by, nie, by, by. Nie, nie powiecie, że się nic nie zmienia, jeżeli chodzi nawet o bijatyki, bo można to postawić z jakąś inną. Nie wiem, można. co tam mamy ostatnio ciekawego tego, Tylko że akurat. To... Tak, tylko że akurat y, też wydaje mi się, że czasami ten stary mod jest też na siłę w tych biatykach, tak? No właśnie, to zależy, jak go zrobić. No moim zdaniem w tym nie był. Yy, no, Moim zdaniem w Mortalu nie było na pewno na siłę w dziewiątce. No, czy znaczy, wiesz co? Mam wrażenie, że tak cały czas, jak, jak po prostu o niektórych grach, które tak mocno mają, są wydłużane na siłę, e, jak rozmawiamy, to mam takie nieodparte wrażenie takiego efektu e, jednej gierki flaszowej, którą kiedyś gdzieś trafiłem, dorwałem. Może jak ją znajdę, to wrzucę link, bo swoją drogą ona akurat przechodziła, tak starczała na pół godziny, 40 minut i była całkiem fajna gdzie ogólna rozrywka to była typowe wiecie, leci samolocik od góry widać i strzela w to co leci z naprzeciwka w jakichś tam innych wrogów natomiast gra całościowo w 100% polegała na ulepszeniach zdobywałeś walutę i ulepszałeś kolejne elementy, tylko że ulepszałeś wszystko. Musiałeś sobie kupić przyciski w menu, musiałeś sobie kupić wyższą grafikę, musiałeś sobie kupić lepszy statek, wiesz, i równocześnie wydawałeś pieniądze zarówno na lepszy statek, wiesz, czy chcesz mieć 8-bitową muzykę, czy 16-bitowy podkład, czy na przykład pełną muzyczkę, czy chcesz mieć w kolorach takich, w 8-bitach, w 30-bitach, tak dalej. Ciekawe. I to było no, na niczym, bo sama rozrywka to było za każdym razem to samo. No, masz ulepszony stateczek, lecisz sobie, rozwalasz tych z naprzeciwka bez większego problemu. No, nic nie da się tam wiesz, wymyślić yy, yy, mądrzejszego, jak wszystkie gry tego typu powiedzmy gdzieś tam z gierek, ale Friiden dawało całe to ulepszanie i pomimo tego, że już wszystko widziałeś, to musiałeś to odblokować do 100%. Nie dało się tej gierki skończyć wcześniej, wiesz, nieważne że to tam praca, by nie czekała i tak dalej musiałeś i wiesz i, i to jest taki, taka pożywka dla której teraz wiesz są sztucznie wydłużane tytuły, pomimo, że mogą nie mieć żadnej fabuły ani wiesz niczego no tak. niczego więcej no, interes, I, tak, interesującego. Niestety, tak, niestety tak jest szczególnie z, z grami, które mają mikropłatności. No to powiem, w ogóle. Jacku, czy gry są za, za krótkie twoim zdaniem? Zależy jakie i tyle powiem. Wolałbym Zależy. na pewno... Wolałbym na pewno zagrać, nie wiem, w dwie długie gry w ciągu roku niż w 50 krótkich pokroju The Order albo Infamous. Mhm. Albo Watch eee, Dobra, eee, słuchajcie, moim zdaniem gry nie są za krótkie. Są krótsze, ale za krótkie nie są. Eee, tak mi się wydaje. Eee, dobra, więc to tyle w temacie głównym. Eee, słuchajcie, jedziemy, jedziemy z tematami growymi. Eee, w sumie może ja Jacek eee, ma swój kącik. Japan Fest 100% Jacku, powiedz mi o jakichże będziesz dzisiaj mówił i na jaką platformę? Krótka piłka na 3DS, profesor Layton and Miracle Mask, czyli kontynuacja przygód profesora Laytona znanych z NDS-a tak naprawdę, ponieważ tylko tam pojawiały się jego przygody. Nie jestem pewien, czy przypadkiem u firmy Apple nie wychodziło na tych ich iPhone'ach czy tam iPadach. Tego nie wiem, możecie mnie zabić. Nawet nie będę tego sprawdzał, ponieważ nie mam tego sprzętu. Ale jeżeli są, to bardzo dobrze, też warto ogra ograć w skrócie, tak jak mówiłem. Cała gra i wszystkie inne części tej gry opierają się na przygodach profesora Laytona oraz jego przyjaciela Luka, którzy rozwiązują różne zagadki, czasami mniej, a czasami bardziej paranormalne, jak na przykład w Miracle Mask mamy zagadkę człowieka, który nosi dziwną maskę, przez co może używać magii. Cała gra opiera się na katstenkach, rozmowach między postaciami, zwiedzaniu różnych części obecnie miasta i rozwiązywaniu zagadek logicznych. Jak na przykład jedna z pierwszych zagadek, która polega na tym, że trzeba rozwiązać pewne słupły i uwolnić klauna, który zawiązał się w balony. Wszystko jest miłe, przyjemne dla oka, stworzone przez Level 5, czyli jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś sentyment do japońskich gier i chce zagrać w dobrą japońską grę, która jest wydana u nas w Europie, no to studio Level 5 jak zwykle nie zawodzi. Wcześniej wydali nino kuni wydali na Zuma Eleven, z tego co jeszcze pamiętam, i wiele, wiele innych wspaniałych gier. niedługo Yokai Watch do nas trafi. No i wiadomo, Profesor Layton oraz Phoenix Wright to też jest ich dzieło, więc gwarancja jakości jest na pewno. Wszystko jest pięknie stylizowane, jeżeli właśnie graliście w Ninokuni, no to jest podobny styl graficzny do tego. 3D w tej grze po prostu wypala oczy, ale jak już się dobrze dostosuje do wzroku, no to jest wtedy miazga, tak? granie łapie przy tym dropów, jak na przykład było w Pokemonach, gdzie odpalenie 3D podczas walki sprawiało, że nagle FPS spadały nam z 30 do po prostu, nie wiem, 20 albo jeszcze mniej. Zagadki logiczne są czasami trudniejsze, czasami łatwiejsze, ale wszystkie są bardzo przystępne. Jeżeli ktoś nie będzie sobie radził z nimi, no to wiadomo, można użyć podpowiedzi, które kosztują nas, nas ocenę, przez to na sam koniec dostaniemy po prostu słabszą ocenę mniej punktów, za które później możemy wykupować różne sekrety. W samej grze na samym starcie mamy dostępnych tylko 150 puzzli, czyli główny wątek fabularny ma 150 zagadek. Z tego co widziałem, ponieważ kupiłem grę od kolegi niedawno, to samo przejście gry zajęło mu około 46 godzin, plus właśnie na końcu pudełka widzę, właśnie mowa tutaj o tych 150 puzzlach, tak? Na końcu pudełka jest napisane, że dodatkowo 365 puzzli jest do ściągnięcia za darmo. Czyli można sobie wydłużyć jeszcze rozgrywkę, nie wiem czy to jest osobna kampania, nowe, nowe te tryby rozgrywki, czy po prostu jakieś dodatkowe puzzle. Na plus jest fakt, że twórca tej gry, już niestety nie pamiętam jak on miał na imię i nazwisko, sam wymyślał wszystkie te zagadki, więc to nie jest coś co wymyśla komputer i czego człowiek nie może rozwiązać. To wszystko jest proste, logiczne i na co da się wpaść, więc polecam każdemu na konsolę 3DS. Ja kupiłem za 49 zł, więc warto. Warto, warto. Wydaje mi się, że warto chętnie właśnie pogramy sobie w jakieś fajne puzzle. Ostatnio zakupiłem sobie Pegul 2, ale, ale to, to, nie. To no. nie jest taki rodzaj puzzli Ja wiem, ja wiem, to, to w ogóle nie jest, to, to nie są praktycznie żadne puzzle, ale nie wiem, coś takiego bym sobie Jacku pograł. Fajne rzeczy. Szko, szkoda, że to nie wychodzi na telefon albo na innego typu. No Właśnie, nie wiem, czy nie wychodzi przypadkiem właśnie u Apple'a, bo na przykład Phoenix Ride wychodził u nich. Aha. do kupienia na pewno taniej niż na konsole 3DS. Nie wiem jak to jest z Laytonem. Wiadomo, teraz Nintendo wchodzi na rynek gier mobilnych, więc może A, być właśnie, tak, że właśnie, te Miracle no to... Mask jakimś cudem trafi przeportowane. Mhm. Ale ogólnie, jeżeli ktoś lubi w ogóle ruszać swoje szare komórki, wprawiać je w ruch, używać ich w ogóle, no to Miracle Mask jak najbardziej. Mamy tutaj taki poziom zagadek. Od najprostszych, tak jak mówiłem, że na początku musimy rozwiązać klauna, który zawiązał się... W sznurki po balonach, gdzie mamy na przykład cztery sznurki i możemy je przesuwać lewo-prawo i musimy sprawić tak, żeby się nie wiązały bardziej, a po prostu się rozwiązały. I mam na przykład na samym początku powiedziane, że to można zrobić w trzech ruchach. Ale jeżeli zrobimy to w większej ilości ruchów, to nie będzie problemu. No wiadomo, tak jak no, no. mówiłem, są zagadki łatwe, ale są też takie trudne, że po prostu w pewnym momencie będziemy sobie wyrywać włosy z głowy. Kurczę, powiem Ci, tylko, że patrzę na to na, na, na screenach. Ja się zastanawiam, czemu w Witanie ma takich tytułów? No przecież na, naprawdę chętnie bym w to zagrał. To jest bardzo piękny tytuł, jeżeli chodzi o grafikę. Nie jest jakoś stylizowany no na fotorealizm, ale to ma swój styl, tak? To jest takie, no w stylu studia Ghibli i level 5, tak? Jeżeli mhm. ktoś grał właśnie w Minokuni, albo ogląda lub gra w Yokai Watch, to będzie po prostu oczarowany. I na Zuma Eleven również się kłania. Jeżeli Świetne. ktoś no. ma 3DS-a, to i na Zoom Eleven też polecam, na czym powiem może kiedyś. Tak. Słuchajcie, Lighton, Miracle Mask, Jacek poleca. Ja w sumie bardzo chętnie bym w to zagrał na 3DS-a, więc ja mam nadzieję, że już, że już biegniecie do sklepów. Dobra, więc to tyle, jeśli chodzi o kącik Japan Fest 100% Jacka. Teraz przejdziemy do jakiegoś tematu growego. Może ja powiem o dosyć kontrowersyjnej opcji. E, dobra, e, może Jacek, bo ty troszeczkę jesteś w temacie, ja trochę się w to zagłębiłem w ogóle. E, czy kupowałeś kiedyś konta na PSN na Allegro? Nie, nigdy w życiu. Nigdy w Jeżeli życiu. miałem zrobić zrzutę na jakiś tytuł, to robiłem to ze znajomymi, ponieważ wtedy mam przynajmniej pewność, że nie stracę dostępu do tego konta, jak to jest właśnie na Allegro, gdzie jak kupujesz sloty, no nazywam to po imieniu, tak? Nie kupujesz konta, kupujesz slot, kupujesz możliwość kupienia kupienia tfu. Zassania tej gry raz na konsolę i tyle. Jeżeli ci się konsola zrąbie, jeżeli gra się zrąbie, jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak, ty tracisz tą grę i kij, że zapłacisz na przykład 90 zł na premierę, to już drugi raz jej nie pobierzesz. A jak tak kupisz sobie ze znajomym, no to na spokojnie. I ty, i znajomy macie dostęp do konta, możecie pobierać ile wam się podoba. No tylko wiadomo, że wtedy tego nie sprzedasz. No i wtedy wiadomo, że cena jest tego też inna, Jacek. No tak, przeważnie na PS4 robi się to na dwie osoby, więc ceny dzieli się na pół, no ale na PS3 to można nawet na 20 osób podzielić wśród znajomych. Wiadomo, na Bicie odpada jakiekolwiek kupowanie na spółkę, ponieważ tam może być tylko jedno konto przypisane do konsoli i do karty pamięci, więc za każdym razem, jeżeli chciałbyś zmieniać konto, to musiałbyś po prostu kasować całe dane na karcie pamięci i wgrywać je od nowa. Tak, e, Jacek dobrze mówi, e, ja Jacku trochę się w to ostatnio zagłębiłem ogólnie, bo w, już e, powiem Ci tak, kąt na Allegro nie mam zbyt dużo, ale kąt na innych stronach mam dosyć sporo. E, powiem Wam w ogóle co się ostatnio stało, co się ogólnie wydarzyło i może nie przestrzegam Wam, żebyście tego nie kupowali, tylko po prostu chcę, żebyście wiedzieli ż, jaka jest tego cena i jaka może być tego cena. Słuchajcie, trochę posiedziałem w tym, bo ostatnio kupiłem, kupiłem pa, parę kont na Allegro bodajże 3 e, i e, dostałem kłódkę na Diablo, na Diablo 3, tam ten dodatek i dostałem w sumie na The Last of Us, które kupiłem, nie wiem, tego tygodnie wcześniej. I powiem, no, teraz to was to tylko odpaliłem multi i już nie mogę w to grać. I oczywiście piszę, piszę sobie do, do tego użytkownika, do tego, do osoby, która mi sprzedała, że ona niestety z tym nic nie może robić. I właśnie zagłębiłem się, co jest nie tak. Słuchajcie, cała opcja polega na tym, że przy aktualizacji 2,5 naszych nowych konsol PS4 zrobiła się dosyć dziwna sprawa z bazą danych gier i z bazą danych w ogóle jaka idzie na konsolę więc z tego co wiem to tu jest jakiś tam problem z tą, z tą aktualizacją i dlatego bardzo duże ilości osób które miały tą, tą aktualizacje wysypywały się pomału gry. I to nie stało, nie stało się z dnia na dzień, tylko po prostu bardzo dużo osób po prostu pograło sobie dzisiaj, a jutro już na przykład nie mogą odpalić, bo mają kłódkę. Słuchajcie, no jeżeli macie na grze kłódkę, to musicie wejść do tego starego konta, które macie, który, o którym Jacek wam, dajmy na to, mówił. No i oczywiście wpisać login i hasło, które już na pewno jest zmienione i na pewno jest inne, bo użytkownik Allegro już dawno to zmienił. No i oczywiście tracicie grę, tak? On oczywiście nie zrobił wam nic takiego, że nie chciał, żebyście nie mieli tego konta, tylko po prostu ta aktualizacja zniszczyła bazę danych i coś jest nie tak. I to nie tak, tutaj... że ta aktualizacja niszczy bazę danych. Od razu to I... prostuje. Cały myk jest taki, że Sony zaczyna walczyć właśnie z kupowaniem slotu w momencie, I... kiedy gra nie, zostanie zarejestrowana nie. na kilku kontach, to działa na 100%. Jeżeli gra zostanie zarejestrowana na kilku kontach, z automatu tylko pierwsze dwa konta, czyli konto główne i druga konsola, która miała tą grę, mają tą grę aktywną. Cała reszta ma kłódkę, ponieważ wygasa im licencja i to jest sposób na walczenie z kupowaniem slotów, ponieważ jeżeli kupisz slota z pobraniem tylko na raz, to z automatu i tak stracisz tę grę. Eee, Jacku, to ja Ci powiem, że ja się naprawdę ostro w to zagłębiłem i nikt nie jest jeszcze w stanie stwierdzić czemu tak jest. Czemu? Jeżeli, jeżeli mu mówisz, to, że tak jest, to powiedz mi... Nie, w sumie mogłoby mieć to jakiś sens, powiem Ci. To ma no sens. Go. Dlatego tak, ja na przykład, że... kiedy kupowałem z kolegą, no. powiem wprost. Kiedyś pożyczałem koledze moje konto, ponieważ on miał PS4, ja nie miałem PS4, więc niech sobie chłopak pożywa. Miał plusa, miał wszystkie moje gry, tak? Sony widziało to moje konto na dwóch no. konsolach PS3, na, dwu... na jednej konsoli PS4. Teraz, kiedy ja mam PS4, z automatu wziąłem to swoje konto do siebie, Sony nie ma z tym problemu, ponieważ w umowie masz tam powiedziane, że dwa konta PS4, dwa konta PS3. I ani ja, ani kolega nie ma kłódki na nic. Ale mój znajomy, który brał na przykład Destiny, brał na kilka kont PS4. Mhm. Tylko on, ponieważ to było jego konto główne, oraz drugi kolega, który brał zaraz po nim, dalej mają tą grą, tę grę aktywną, a cała reszta pozostałych pięciu znajomych, która brała razem z nimi, ma kłódki. I muszą praktycznie codziennie odnawiać licencję, ponieważ na im gra nie chodzi. Plus, jeżeli ktokolwiek z tych pierwszych dwóch kont zaloguje się na Destiny, oni z automatu mają licencję wycofywaną i muszą znowu się logować na to konto i znowu ją aktywować. No tak, tylko że... Jacku, e, dobra, tylko dalej jest podstawowe pytanie, że te wszystkie konta są randomowe, że niektórzy nie wiedzą, czemu, e, dajmy na to, kupili parę gier i na przykład na połowę mają, a na połowę nie mają. I nikt nie wie czemu. Tak, to jest właśnie jak mówię. To jest randomowe. Ty mówisz, że to jest randomowe, ja się z tym zgadzam, ale w tym no całym szale... szaleństwie tylko... jest taka metoda, że jeżeli na przykład... Ja kupię grę z tego samego z tej samej aukcji, co ty, no, no. ale z tą różnicą, że ty kupisz to jako druga osoba, czyli będzie konto główne i ty będziesz zaraz po koncie głównym, ty nie stracisz tej licencji. Ale już ja, jako trzecia osoba, stracę licencję. I to działa na tej zasadzie. to kiedy stracisz tą licencję? To może być chwilę po tym, jak się zalogujesz ty albo to drugie konto na grę. Ewentualnie... Ale, pa, ale po paru miesiącach. Może być po paru miesiącach, bo to zależy. to Sony puści tylko skan i to jest... Pos Moment 5, tak? tak? To jest tak samo że... jak z Microsoftem i skanowaniem, kto ma jakieś rzeczy na komputerze przy tym jak będzie ta darmowa aktualizacja do Windowsa 10, tak? To też jest pikuś 5 sekund roboty. Tylko o takich rzeczach się po prostu nie mówi, bo po co użytkownicy mają wiedzieć, tak? Zaraz byłby raban, że czemu w ogóle ktoś sprawdza im licencje na konsolach i że oni sobie mogą robić co chcą, więc... Dobra, więc to ja Ci powiem, Jacku, jak na przykład to robi się na innych rosyjskich stronach. Słuchajcie, jest sobie strona rosyjska, nie podam Wam nazwy, bo Wam nie podam nazwy, ale można tam kupować normalnie konto ludzi. Konto ludzi, którzy mają podpięte do tych kont karty kredytowe. Nie, nie wiem, czy można z nich robić zakupy, nigdy nie robiłem, nie jestem jeszcze na tyle głupi, żeby robić takie rzeczy. Ale parę kont już zakupiłem. Też oczywiście cena za, słuchajcie za... Za 4, za 4 funty za 20 zł Dostałem 5 gier e, I to Far Cry 4 Destiny, The Last of Us Po prostu na tym koncie były takie gry Ja sobie je wszystkie pobrałem i mam e, Tak czy siak e, Są tam podpięte karty I na Allegro też znajdziecie użytkowników Którzy sprzedają gry e, Sprzedają te konta też z tych rosyjskich stron i też z podpiętymi kartami. I teraz była śmieszna sytuacja, e, bo trochę w tym siedziałem, że jedna osoba, jakiś tam użytkownik, kupił już 16 takich kont. E, albo nawet niech będzie 15, bo chcę wam później coś powiedzieć. Słuchajcie, kupił 15 kont takich i miał dosyć niemiłą sytuację, w której ktoś z tego konta zgłosił, że była płatność jego kartą i, i on nie wie, kto to. I w tym momencie... On zablokował tą kartę i wszystkie osoby, które miały te konto, miały pobanowane konsole. I ta osoba ma zbanowaną konsolę. Teraz w ogóle e, dzisiaj widziałem, e, wystawił na Allegro e, konsolę z 50 czy z 60 paroma za od 1000 złotych, oczywiście z zbanowaną konsolą. Dzwonił na polską infolinię Sony. E, pani mu powiedziała, że ma e, permanentny zakaz wchodzenia na PSN, a no po prostu dożywotnie, dożywotnie on nie może już wejść na konsolę. Więc po, właśnie tylko ze względu na to, że ktoś wszedł na tą... że ktoś zgłosił po prostu kradzisz też karty kredytowej w pewien sposób. No bo kradzisz konta i zakupy na tym koncie, no to no to, to się tam jakoś wiąże. Co, co o czym chcę jeszcze powiedzieć, że jeżeli nawet kupujecie takie konta na Allegro, po prostu uważajcie. Uważajcie, jeżeli taki użytkownik ma jedną grę, to prawdopodobnie pogracie trochę. Jeżeli ten użytkownik ma więcej gier, to znaczy, że to jest praktycznie prawdopodobnie kradzione konto. Więc musicie się tego wystrzegać i, i zobaczyć, ja na przykład mam parę kont, które mają plusa i ludzie normalnie wchodzą i, i to w ogóle jest śmieszna opcja. A chcę po prostu, żebyście wiedzieli, na czym stoicie Ja na przykład wiem, że, że mogę mieć tą zbanowaną konsolę I ja się z tym liczę, tak To po prostu wiem jest jeszcze jedna opcja, że jeżeli macie 16, ko jeżeli stworzycie 16 konto na PS4 To Sony banuje wam konsolę na 30 dni No to po prostu pamiętajcie, 15 kąt, nie więcej Oczywiście bardzo nie wiem, jak działa opcja dezaktywacji konta w którym nie, nie możesz się zalogować do systemu, bo nie możesz tego zrobić, możesz usunąć konto, nie możesz już się zdezaktywować, bo nie masz hasu, yy, pasów, więc nie wiem jak to działa przy usunięciu, czy przy usunięciu konta ci się od razu dezaktywują konta, nie wiem jak jest. Może nie kiedyś... dezaktywują, ale na stronie Sony, jak się zalogujesz na swoje konto, masz z automatu pokazane wszystkie, oczywiście jeżeli zarejestrujesz konsolę pod to konto, tak? No tak, tak, masz tak No masz pokazane wszystkie swoje konta i z góry jednym guzikiem możesz zrobić dezaktywację wszystkich. Ale kont? Raz na pół roku, tak. Wszystkich raz na pół roku na kont na wszystkich konsolach. Swoich. Tak, a, no, no, no właśnie, bo ale to. ja, To na pewno a nie, to nie. A... Dobra, bo... bo mi się wydawało Jacku, że to jest trochę inaczej, że dezaktywujesz swoje jedno konto na wszystkich urządzeniach Sony. No tak, tak. No, a nie, że dezaktywujesz wszystkie konta, które a, masz urządzeniu. A, no to nie, nie. to musiałbyś się logować na każde konta. No właśnie i już w tym momencie nie, bo ja już nie mam pasów. Aczkolwiek na tych kradzionych kontach cały czas są te same pasy, no bo oni wiadomo nie zmieniają, więc to, to też jest przynajmniej jakiś impuls. E, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć o tych kontach, że na przykład jak wchodzicie na te rosyjskie dajmy na to strony, to tam musicie wejść na stronę i właśnie to co Jacek mówi usunąć ze wszystkich urządzeń te konta i dopiero wtedy możecie zalogować się do takiego konta i pobierać gry i w skrócie, jeżeli chcecie kupować sloty to bierzcie tylko z jednym kumplem i na pół, wtedy tak, nie będziecie tak. mieli żadnego bana to na pewno nie będziecie mieli bana jeżeli chcecie kupować konta na Allegro to liczcie się z różnymi konsekwencjami ja nie chcę straszyć, bo, bo taki ban trafił się jednej osobie na, dajmy na to, nie wiem, na, na naprawdę na cały forum. Ale ale mimo wszystko te gry po jakimś czasie mogą wam po prostu zostać zablokowane i nawet nie będziecie wiedzieli czemu. Nie miejcie, nie miejcie że tak powiem, pretensji do Alegrowicza, bo to nie, nie jest jego winy, tylko po prostu Sony. Wszystkim raczej raczej wydaje się, że to nie jest, że Sony tak chce. Tylko coś z tą aktualizacją popierdzielił i sam jeszcze do końca nie wie. Ta aktualizacja, e, przecież były problemy z y, konserwacją konserwacja była ze względu na tą aktualizację i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak będzie z nową aktualizacją. Aczkolwiek wystrzegajcie się, że bo różnie może z tym być. E, dobra, to tyle, jeżeli chodzi o konta Allegro. Słuchajcie, ja mam jedną grę do omówienia, ale może zostawię ją na następny odcinek Przejdźmy sobie może dzisiaj trochę tak bardziej w kulturę e, Rafale, ty nic nie mówiłeś, a dodajesz tutaj coś ciekawego, o czym a, chcesz na powiedzieć A, bo to ciekawostka Ciekawostka i niespodzianka e, Słuchajcie, z wielkimi podziękowaniami tutaj przede wszystkim zaczynam ten temat dla Maćka z podcastu Rozgrywka bo, bo od niego się zaczęło natomiast no, przesłuchałem w ostatnich dniach najnowszy album Prodigy The days My Enemy i kurde to jest taki świetny album to jest takie po prostu pełnoprawne Prodigy po prostu no, rzadko a dobrze wypuszczają te albumy i, i tak powinno być e, fajna, fajna taka elektroniczna no Kurczę, wszyscy wiemy jak gra Prodigy, tak? Jest, y, Można znaleźć dużo w tych utworach y, jakichś inspiracji, czy też odniesień do, do, do jakichś tematów growych, gamingowych, ośmiobitowych, y, czy też coś w tym stylu są takie dźwięki jak najbardziej ale przede wszystkim jest dynamika, kurczę taka, która po prostu no świetnie się tego słucha, no wiecie nie, nie da się zareklamować muzyki w jakiś taki yy, jednolity sposób, żeby tutaj coś fajnie yy, fajnie o tym opowiedzieć co ciekawego mogę powiedzieć to, że jest ten album już na Spotify, więc po prostu wiecie, za darmo wchodzicie, testujecie i, i nie musicie jakby tą dolarami się przekonywać i płacić za to, o czym mówię Mhm. czyli e, nową płytę Prodigy jak najbardziej polecasz polecam zdecydowanie jak ją włączyłem to od razu ją przesłuchałem dwa razy pod rząd. a czyli jest taka dobra jest dobra jest dobra. Wydaje mi, wydaje mi się że Prodigy się dobrze sprawdza do samochodu dobrze się sprawdza do samochodu ale i do wielu innych rzeczy wiesz naprawdę jest fajne Aha, dobra, nie, ja, ja akurat, no, jest stosunkowo, no, jest charakterystyczny. No, co ale to nie sądzę, że to, to nie, nie jest taki klimat tych, tej płyty, nie jest na pewno, że on, nie wiem, jakiś jest ciemny i tak dalej, bo oni potrafili takie kawałki puścić, że, że one takie mroczne się, wiesz, wydawały. Tutaj jest, no nie, jest, jest, ostro, ale nie jest na pewno jakoś mroczny, więc myślę, że ciekawie. Mhm, dobra. E, to tyle, więc polecamy płytę Prodigy nową płytę, to teraz ja powiem wam o jakimś filmie, który obejrzałem a wybrałem sobie Icemana e, słuchajcie, e, czy oglądaliście może Icemana? E, Rafał, Ja nie oglądałem. Jacek no bo to jest trochę taki bardziej niszowy film e, ja nie przetrwałem tego filmu o Polaku o kurde to się, to, to, to w ogóle jestem zdziwiony e, dobra, więc... odpaliłem go odpaliłem go, ale już byłem zbyt zmęczony więc Aha. zasnąłem a potem miałem pecha z pendrive'em i już... Okej, okej, okej, okej. Dobra, więc słuchajcie, Iceman to jest historia historia mordercy, historia seryjnego, znaczy mordercy na zlecenie, byśmy tak bardziej powiedzieli, takiego Lona zawodowca trochę. Osoba, ten morderca, ten, ten zabójca na zlecenie nazywa się Richard Kukliński, jest polskiego pochodzenia... I to jest opowieść właśnie o mężczyźnie, który prowadzi takie podwójne życie Jest mordercą i mężem, takim przykładnym mężem Oczywiście żona o niczym nie wie Słuchajcie, no, świetny, świetny film Bardzo fajny, sensacyjny film W którym pokazuje człowieka praktycznie bez skrupułów Który, który po prostu prowadzi sobie podwójne życie W tym jednym życiu zabija, zabija zabija bez żadnych skrupułów, po prostu ma tam kogoś zabić, idzie, zabija, później robi z tymi zwłokami różne dziwne rzeczy, tam kroi, w ogóle bardzo dziwne, paskudne rzeczy. Bardzo dobra rola głównego aktora, Michal Shannon. Myślę, że znacie tego aktora, jak, jak zobaczycie jego twarz, to w 100% będziecie wiedzieli, kto to jest. Słuchajcie, Iceman. Iceman Iceman, czyli można powiedzieć człowiek, człowiek lód dajmy na to ze, ze względu na to, że on podobno najpierw wszystkie ciała mroził i dopiero później i później wtedy je kroił i robił z nimi różne, różne tego typu rzeczy i też dostał taki przydomek ponieważ on, on to robił z zimną krwią on, on zero jakiegokolwiek jakiejkolwiek reakcji czy nie wiem, smutku, czy czegokolwiek po prostu zabijał te osoby jak leciało. Słuchajcie, to jest historia na faktach, to się wydarzyło w Stanach ten człowiek faktycznie robił to co robił nie wiedzą ile osób zabił pod koniec filmu no to tam spoiler, nie spoiler to z biografii jego można się dowiedzieć, że Prawdopodobnie zabi ponad 100 osób Więc to jest w ogóle niewyobrażalna, nie, niewyobrażalna ilość Bardzo dobra, ciekawa historia e, Powiem jeszcze z ciekawości, że gra tam Polka Weronika Rossatti ona gra czasami w jakiś różnych amerykańskich filmach, jakąś tam piątą planową rolę i tutaj jest taka sama. Widzimy ją, dajmy na to, na dwie minuty i więcej już ją nie zobaczymy. Z ciekawszych postaci gra też Chris Evans, Iw czyli nasz kapitan Ameryka. On też gra tam mordercę, który też zabija. Razem w sumie współpracują. Winona Ryder, to też ją powinniście kojarzyć Słuchajcie, bardzo dobry, sensacyjny film taki trochę a, -a -la thriller Z bardzo dobrą obsadą, ze świetną kreacją właśnie tego głównego bohatera Myślę, myślę że mogę polecić każdemu Każdej osobie praktycznie, która, która lubi tego typu filmy No taki Leon Zawodowiec po prostu Tylko, że, tylko, że bardziej na poważnie Eee, dla, mnie, dla mnie rewelacja Aż się zdziwiłem, po prostu tak sobie obejrzałem I w połowie stwierdzam, o Boże jakie to jest świetne Naprawdę świetne eee, trzyma, trzyma się to wszystko kupy eee, Fajny, fajny, fajny Polecam Wam bardzo serdecznie ten film eee, Dobra, to tyle Jeśli chodzi o Icemana słuchajcie, mamy jeszcze czas na jeszcze jedną rzecz jakiś jeszcze jeden film to może powiesz Rafaela o tej furii no obejrzałem, obejrzałem furię i wiecie co liczyłem w pierwszym momencie bo takie, takie były głosy, że yy, będzie powtórka z, boże jak ten film się nazywał gdzie on tam Szkopów Brad Pitt ostatnio tłuk Bekaloryzm, eee, bardzo No, no, tak. no. Zresztą nie da się ukryć, no tamten film bardzo mi się podobał. Eee, miał, miał taki swój specyficzny klimat. No tutaj nie jest źle. Tego klimatu nie ma, ale nie jest źle. No bardziej jest na pewno w e, poważnej atmosferze. Starali się to utrzymać. Nie ma zbyt wielu jakichś tam e, scen humoru, a nawet jak ten humor jest, to, to da się. Odczuć powiedzmy jakiś ciężar tej wojny, tak? bo to jest dosyć yy, yy, krótka historia opowiedziana. Oni tam yy, ekipa jednego czołgu, ta wiecie, cztery pancerni po, po, po angielsku. Ee, ekipa czołgu wraca tam dopiero co stracili jakiegoś gościa dostają młode, młodziaka do ekipy młodziak dostaje za zadanie posprzątać czołg w środku tam wiecie mózg rozpłyśnięty po, e, po ich byłym towarzyszu i, i, i świeżaka biorą na kolejne zadanie nie? no i jadą w świat no i w zasadzie no ile tam ich przygoda trwa kolejne 2 czy 3 4 czy dni powiedzmy tyle jest opisane Eee, spoilerów nie zamierzam rzucać ale ale też się nie zawiodłem na tym filmie co, co się dzieje dalej problem jest taki, że po prostu no, jedyne co mam ochotę o tym filmie powiedzieć to nie mogę, bo to będzie mega spoiler eee, i w zasadzie nadchodzi taki moment w filmie, w którym już doskonale sobie z tego zdajemy sprawę i możemy co najwyżej mieć jakieś tam taką, taką chęć, powiedzmy, złapania się czegoś innego. Nie, no może, może wykombinują to jakoś inaczej, może mają jakieś pomysły, wiecie, dobry scenariusz i tak dalej, no ale niestety, no II wojna światowa trochę mniej zostawiała pole do popisu niż, niż jakieś tam ataki kosmitów i, i różne inne tego typu rzeczy, więc niestety yy, skończy się tak, jak można to przewidzieć. No ale, ale będzie... Będzie to na pewno niezmarnowany czas, tak mi się wydaje. Jest, jest... Tam, no. tam, tam w ogóle ja słyszałem, że bardzo fajnie czołgi zostały odzorowane, nie wiem. Co zostały odzorowane fajnie, zwłaszcza ciekawostką mi się zawsze podobało, to wiesz, jak są ujęcia ze środku czołgów, wiesz, bo z zewnątrz ten czołg nigdy nie wygląda na taki, wiesz, mega jakiś ogromny, on jest, wiesz, rozmiaru tam większy trochę od ciężarówki, no ale ogólnie taki niski, wiesz, takie duże tego silnice. I jakoś nigdy się nie zwraca uwagi na to, wiesz, ile tam masz miejsca w czołgu, że tam na stałe powiedzmy 4 czy 5 osób siedzi w środku, nie? I jak to po prostu wygląda, więc tu, tu są fajne ujęcia na pewno. No... Trochę, trochę, powiedzmy, motywy niektóre były oklepane, ale ale były też całkiem takie takie znośne i ciekawe. I tak się w sumie miejscami zatrzymywałem i zastanawiałem, kurczę, dlaczego to tak zrobili, dlaczego ta postać nie zrobiła inaczej, być jakaś taka chwila refleksji było. Nie było tylko pustej sensacji, że dobra, tłuczemy się, rozzwaliliśmy jednego, drugiego, trzeciego. Ciekawostką jest też... To, na co możecie się nastawić już na samym początku filmu, bo to są pierwsze napisy, jakie się pojawiają w ogóle na ekranie tytułowym, że niemieckie czołgi w tamtych latach no, dziesiątkowały w ogóle armię brytyjską i zagraniczną, bo po prostu były lepsze, mocniejsze, miały, miały mocniejszy pancerz. Nie wiem, jak to tam fanostwo z World of Tanks oceni, wiecie, ja się na czołgach jakoś super nie znam, ale yy, nie wygląda to wszystko tak, że jest strzał i ginie, tylko, wiecie, jakieś rykoszety od pancerza się zdarzają, jakieś inne nieprzewidziane sytuacje i, i ogólnie, no, bardzo ciężko okazuje się, że jest zabić tego niemieckiego dziada, w sensie czołgich, tak, bo nie mówimy, nie mówimy nie tutaj o sytuacji, tak. kiedy jest czołg przeciwko piechocie, takie sytuacje też się zdarzają i wypadają już zupełnie inaczej no ale jest, jest ciekawie jest też wątek pociągnięty trochę z cywilami, wiecie też pokazane jak wygląda powiedzmy spotkanie spotkanie armii z cywilami no całkiem, całkiem, no. na pewno jest to skumulowana historia właśnie tych, tych, tych 3-4 dni to się od razu warto nastawić, a nie powiedzmy rozciągnięty wątek tam na planowanie jakiejś akcji, tygodnie miesiące czy, czy coś w tym stylu Mhm Brat Pitt, dobry no, był no, jemu to pasuje, on wiesz wysuwa szczękę do przodu, łapie papierocha, zaczesany na bok i wiesz jest prawdziwym Brytyjczykiem, który tam po prostu e, ciosa do wiesz, do, do nazistów, nie? Mhm. no tak, tak, tak akurat e, Furie, nie, no Furie muszę obejrzeć, nie, akurat, e, nie miałem obejrze. jak mi się podoba, to wiesz, na samym początku jest też pierwszy moment jak oni gdzieś tam wracają do bazy i wiesz, on jest kapitanem tego, nasz znaczy kapitanem, bo jakimś tam porucznikiem, który dowodzi tym czołgiem, nie? I wychodzi na to, że no musi tymi swoimi ludźmi jakoś tam rządzić, musi ich trzymać jakoś w ryzach, to potem jest też ten moment, motyw mocno rozbudowany. A wiesz, pokazują go już na początku, po tym jak oni wiesz, wracają bez tego jednego kompana, że wiesz, idzie gdzieś tam między ciężarówki, wiesz, z tym uśmiechem swoim, z papierochem, po czym puszcza wiesz, bełta z ciśnienia, nie? Które yy, mu się po prostu, wiesz, udzieliło po tej całej sytuacji, jako się tam, wiesz, doprowadza chwilę do ogłady i wraca znowu z podniesioną głową do swoich, wiesz, ludzi, nie? Żeby, żeby pokazać im, no, wiadomo, motywacja musi być tutaj odpowiednia i morale w zespole. No tak. E, więc e, Rafał jak najbardziej Fury oczywiście poleca. Ja z pewnością też e, obejrzę wcześniej czy później. No 7 z plusem e... na 10. No myślę, że tak. No, no ja, ja nawet z ciekawości chcę to obejrzeć. Bardzo dobry film, ale przesadzili trochę z wytrzymałością czołgów i z tym, co jedna ekipa z czołgu potrafi zrobić. No ale to wiadomo, to już pod Amerykę, więc to musiało hmm. tak wyglądać. Trochę tak, ale zależy z której strony spojrzysz na różne elementy oraz jak tam się szczegółów dopatrzysz. Ale na pewno przychodzą takie motywy typu, wiecie, jak my gramy w gry komputerowe, gramy, yy, sytuacje wojenne, powiedzmy, w jakiś sposób tam sami odgrywamy, tak? To wydaje mi się, że to też ciężko stwierdzić, tak? No bo czy czołg wytrzymuje jeden strzał z bazuki, czy z dwóch? To zależy w której grze a w filmie będzie jeszcze inaczej. No Tutaj w jakiś sposób jednak no, starali się to oprzeć na faktach No i nie bardzo wiem, do czego się odnieść. W każdym razie nie, nie wyszedłem tutaj z czegoś takiego, że mm, przegieli jakoś bardzo mocno. Mhm. E, dobra, więc to tyle o Furii. E, Jacku, co ty masz dla nas ciekawego? Krótką nowinkę, że Mroczna Wieża Stevena Kinga trafi na duży i na mały ekran. Otóż dwie różne firmy produkcyjne będą odpowiadały właśnie za, za wersję kinową i za wersję serialową. Mają się one przeplatać ze sobą i tak na przykład Sony Pictures będzie tworzyło film na podstawie pierwszego tomu właśnie tej całej sagi, która jest uznawana za kultową, a serial będzie jakimś niewielkim uzupełnieniem między tymi filmami, który będzie kontynuował jakieś tam wątki poboczne i ogólnie będzie taki off -topowy. Nie wiem, czytaliście może roczną Wieżę Kinga? Yy, znaczy, wiesz co, Jasku, ja, ja trochę się zagłębiałem w tym yy, Ale ale Słuchaj, Znaczy, ogólnie czytam Kinga Dużo czytam Kinga Ale tego nigdy nie czytałem Nigdy nie czytałem jego fantastyki Bo są średnie opinie Jeśli chodzi o właśnie o tą Mroczną Wieżę całą Znaczy, ja, ja nie wiem bo, bo nie czytałem Z tym, że wiem, że horrory wychodzą mu lepiej O, tak powiem No, to na pewno, ale Mroczna Wieża jest uznawana obecnie za jedno z największych dzieł, jeżeli chodzi o taką serię, tak? To jest mm -hmm. porównywalne do właśnie Władcy Pierścieni, do Harry'ego Pottera. Jeżeli no tak, chodzi tak. o rozmach i o epickość, tak? Tam, tam chyba wojen, sze sze sześć, sześć książek chyba z tego, co wiem, wyszło. I Zaraz ci dokładnie, ile wyszło wszystkiego. I sporo komiksów. Wiem, że sporo komiksów też wyszło, ale wiem, że chyba sześć książek. Ja w ogóle miałem sobie kupić... Dziewięć jeszcze... książek. O Boże, dziewięć. Plus no to... seria komiksowa, która obecnie ma dwa, cztery, sześć, osiem komiksów. Jest robiona przez DC z tego co tak, pamiętam. Jest tak, tak, tak, tak, Bardzo tak. pięknie narysowana, polecam każdemu. Do kupienia u nas w Empikach, Media, Saturnach. Mm -hmm. nie, no dobra, w Saturnach może nie. Ale w Matrasach i na Allegro po około, nie wiem. Na Allegro na pewno za 49 zł, a reszta tam po stówie. Wreszcie sklep. A, ty sobie, ty czytałeś Jacku w tam wierze? Tak. Ja. na trzeciej książce, na o. przedostatnim komiksie. Jest mega. To co tak? ktoś tam robi, to jest po prostu cud miód. I orzeszki, tak. Ja. Polecam każdemu. To jest mega książka, nie wiem, jak ktoś lubi opowiadania Kinga, to tutaj się odnajdzie na 100% Jeżeli ktoś lubi, nie wiem, Red Dead Redemption, klimaty Dzikiego Zachodu, postapokalipsę typu, nie wiem, jak w falautach, trochę przeplatane z magią, to tutaj tak naprawdę odnajdzie się jak najbardziej to nie jest to jest cały motyw podróżowa, cały motyw w ogóle podróżowania między światami, między naszym światem, który mamy teraz obecnie. A światem na przykład nie wiem Rolanda Deshina, czyli głównej postaci mrocznej wieży, jest mega rozwiązany, ponieważ jeżeli on się chce, chce przenieść ze swojego świata do naszego, musi używać drzwi, ale nie może się przenieść tak po prostu, że przechodzi przez drzwi i się pojawia w tym świecie. Musi wejść w ciało jakiegoś człowieka. I to też nie jest tak, że może wejść w to ciało na zawsze, tak? ponieważ jego ciało to prawdziwe, leży w tym jego świecie i może zostać zjedzone, może zostać, nie wiem, zabite, przygniecione, może go coś rozszarpać, może umrzeć z głodu, z albo coś, tak? I cała fabuła polega na tym, że stara się pokonać wielkiego złego i znaleźć mroczną wieżę, która ma w tym pomóc. Tak w skrócie mówiąc i tak płytko mówiąc, tak? I właśnie sobie ściąga ludzi z naszego świata do pomocy. Jacku, czy myślisz, że taka ekranizacja będzie trudna? Tak. Do zrealizowania? Jak najbardziej tak. Jeden film na jedną książkę to może być spory wycinek. Serial? Zresztą tak, się bardzo dużo dzieje. Serial, no, dałby radę, tak? Tylko nie taki jak na przykład, nie wiem, mini tak? Że mamy na przykład 10, 12 odcinków i jest koniec całej fabuły. Jeden sezon, jedna książka, to wtedy byłoby dobrze ja ten, ja w ogóle, bo wiesz co, Jacku, pytam się o tą Mroczną Wieżę, bo nie wiem, czy słyszałeś właśnie o tych amerykański o amerykańscy bogowie Nila Gemana HBO miało zrobić serial na tej podstawie i oni właśnie zawiesili tą działalność i była taka opcja, że dlatego, bo po prostu sobie z tym nie poradzą. I słyszałem właśnie dużo opinii, że ciężko będzie zrobić serial właśnie. W ogóle czytelnicy sobie nie wyobrażają, jak to miałoby wyglądać w ogóle. I że jest to dosyć ciężkie do ugryzienia. Dlatego pytam się o tą Mroczną Wieżę. Czy to jest jakoś tam do ugryzienia? Czy, czy da to się zrobić w jakiś tam sposób? Tak, jak najbardziej to się da. Tylko niestety losy Mrocznej Wieży już były... Dwojakie, tak? Kiedyś Sony stwierdziła, że już wydają, już mają scenariusz i tak dalej. Mhm. Potem właśnie był ten sławny wyciek wszystkich maili, i nie maili i tak dalej, zakończenia tego, jak to się nazywało, wywiad z głową narodu, jakoś tak. Mhm. Nawet nie pamiętam, jak to było po angielsku, słaby film strasznie. No, tak. no i wtedy właśnie zmieniła się tam, zarząd, główny zarząd się zmienił i teraz znowu wracają do tego, że mają wydać roczną wieżę właśnie jako serial i jako film. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, nie dobrze mogą to anulować znowu, tak samo jak miało być z Sandmanem. tak? Też bardzo fajny komiks. No tak, ale tak, niestety tak, tak. mieli już zapowiedziany serial, już mieli nawet obsadę, ale musieli to anulować. Więc mhm. nigdy nie wiadomo. Na razie cieszmy się, że Deadpoola wydają. He, tak. E, dobra, więc to tyle, jeśli chodzi o Mroczną Wieżę. Słuchajcie, no Mroczna Wieża no zobaczymy. No ja Jacek mówi, że to świetny tytuł. Jest bardzo fajnie napisane, bardzo przystępnie. więc Wszystkie książki można kupić bez problemu, komiksy tym bardziej. Polecam każdemu. Oczywiście kolejność komiksów i kolejność książek jest inna, to od razu mówię. Więc jeżeli ktoś czytał książki, się czy na komiks będzie miał lekkie tam przemieszanie. Mhm. Tak, tak. Najlepiej może sobie gdzieś sprawdzić, co, co należy czytać. E, pierwsze, dobra, to tyle o wierzę. słuchajcie e, Jacku, zamkniemy kulturalne tematy za, zamkniemy je, e, niewiele czasu zostało, dzisiejszy odcinek nie, nie chce nie ma sensu robić jakoś, nie wiadomo jak długiego słuchajcie, e, Hater Zone e, miałem dzisiaj powiedzieć trochę o remasterach miałem powiedzieć w ogóle w zeszłym tygodniu o remasterach, ale nie starczyło nie, star, nie nagrywaliśmy podcastu, e, powiem tylko jedną rzecz o remasterach e, wiecie jaki jest Szczyt zrobienia remastera Na przykładzie Devil May Cry Wiecie co może być gorszego Zrobienia remastera jak Devil May Cry? Jacku? Remaster The Last of Us nie. Albo remaster, który nie działa Remaster Devil May Cry 4 To jest dla mnie już szczyt po prostu Hamstwa i wieśniactwa i cebulactwa i wszystkiego. Wyszedł ostatnio remaster Devil May Cry'a, a teraz będzie będą wracać i robić czwórkę. I może później za rok zrobią trójkę, później zrobią dwójkę po roku, później po roku zrobią jedynkę, a później zrobią wszystko na raz. To jest dla mnie już szczyt hamstwa i tyle w tym temacie, nie chcę o nim więcej mówić. Słuchajcie, widziałem Rainbow Six, Siege, w sensie gameplay w necie każdy sobie może sprawdzić. Ja, ja jarałem się strasznie na ten tytuł, kiedy wychodził na, no, kiedy wychodził na tych targach, wiadomo, świetnie zrealizowany ten, ten film, w którym ci antyterrojści wchodzą do tego dom, domu i tutaj w ta fajna akcja, odbijanie zakładników. Zrobione było to świetnie, wiadomo, pod to było to robione i zajerałem się trochę tym tytułem, ale niestety, niestety, wyszedł nie wiem czy wyciekł gameplay z alfy na PC ta. no i niestety słuchajcie to nie jest ta gra na którą czekam e... w sensie graficznym czy w sensie rozgrywki? rozgrywki tak takie... no, to było z góry wiadomo, że to nie wypali żeby e... ta rozgrywka była taka jak pokazywali na pierwszym trailerze mm -hmm. tu nie chodzi nawet o to, że będzie downgrade że będzie mniej opcji, czy coś ale musi być ekipa, która gra według zasad a ludzie są idiotami, ludzie przeważnie grają w kody, grają w PF, -y, grają w szybkie strzelaniny. Oni nie będą się bawili według zasad, że tutaj idziemy przez drzwi, tutaj rzucamy coś tam taktyczne. Oni będą pruli do siebie przez ściany, skoro można rozwalać ściany. Tak. Ee, tak, Jacku. To, o czym mówisz, prawdopodobnie będzie. Ale akurat nie chodziło mi do końca o, o to. E, chodziło mi e, głównie o, e, o to, o tej jednej rzeczy, co powiedziałeś, czyli o downgrade. Faktycznie... Już widać, że ta gra też zaliczy mały downgrade. Parę elementów wygląda niestety gorzej niż na tych trailerach z Tark E3, niestety. Ale to nie, to, to, to nie, jest, to nie jest moją wisienką na, na torcie. Bardziej mi chodzi o dynamikę tej rozgrywki. Słuchajcie, Rainbow Six zawsze były ciężkie, powolne, stawiające na taktykę. Tutaj niestety mamy... Szybką rozgrywkę, szybką jak w Call of Duty, szybką jak w Battlefieldzie, może nie tak szybką jak w Call of Duty, ale właśnie taką jak w Battlefieldie. I niestety dostaniemy Battlefielda tylko z, z asetami takimi bardziej może taktycznymi bo tam może faktycznie jakaś tak, ta, taktyka będzie z dobrym silnikiem graficznym ale niestety to dalej, dalej będzie Battlefield to nie będzie ten Rainbow Six który był właśnie taki powolny i trzeba było to wszystko pomału robić, bo faktycznie z tego co już widziałem i z tego w sumie co Jacek wam teraz powiedział, tam będzie zbyt dużo dynamizmu, niestety niestety ta rozgrywka będzie szybka a ta a Rainbow Six miał być taktyczny, miał nastawiony właśnie na planowanie i niestety tutaj tego zabraknie i dlatego hejtuję, hejtuję Ubisoft i hejtuję studio, które robi Rainbow Six'a że sorry, ale ja nie na takiego Rainbow Six'a czekam od tylu lat i czasami tyle czasami sobie zgotowaliśmy ten los, w ogóle sprzedaż kodu Battlefieldu, to wszystko musiało się odbić też na innych grach, szczególnie na tych taktycznych, tak? tak. Teraz So, no sam no. zobacz, Battlefield był zawsze taki wolniejszy, otwarty świat, tu sprzęty wojskowe i tak dalej, można było latać, jeździć, skakać, w ogóle turlać się, wszystko, tak? Wszystko mm -hmm. było powolniejsze, ludzie celowali do siebie, tak, tak, wyczekiwali tak. momentu, wszystko pięknie, ładnie. Potem wyszedł dodatek Close Quarters, twórcy zobaczyli, że ludzie po prostu wyrzynają się tam, ile wlezie, że to się sprzedało, że to jest dobre. Zaczęli robić właśnie bardziej z serii Battlefielda, coś w stylu Call of Duty, przez co mamy Hardline'a, który też już jest bardziej... No nastawiony na akcja na dynamikę, a to nie jest już ten stary Battlefield, więc tak, jak tak. Ubi podpatrzyło to samo, no to wiesz musieli dodać swoje trzy grosze, musieli jakoś tam wysępić od graczy trochę kasy i z nowego Rainbow Sixa który mógł być fajny, jeżeli byłoby granie według zasad, zrobili po prostu koda z możliwością ładowania przez ściany i e. tyle no tak, w ogóle chciałem w ogóle powiedzieć, że fajnie wpada nowy gracz, który będzie nareszcie zupełnie inny, a tu nie, wpada trzeci gracz, który będzie oferował to samo, który po prostu zwiększa tą konkurencję i wydaje mi się, że przez to niestety, no, taki mamy rynek, widzicie, mamy beznadziejny rynek, też się sprzeda, tak, też się sprzeda i może też będą to trzaskać co roku, szkoda. Napra Ubisoft naprawdę. Ubisoft potrafi szkoda. zrobić dobrą taktyczną grę, mamy Tom Clancy Ghost Recon Future Soldier, tak? To jest mega taktyczny FPS, tfu, TPS i ludzie się w to zagrywali, nie łamali zasad. Nie było tam, że ktoś leciał jak, nie wiem, za przeproszeniem idiota na fragi, tylko wszyscy grali taktycznie, tak? Łazili w ekipach, stosowali jakieś taktyki, tu się oskrzydlali, tu jedni przejmowali jakieś punkty i to było mega, to im wyszło, no ale no niestety. Wyczytaliście czytaliście w ogóle Rainbow Six'a? Oryginał odkręczego, bo jest, no, tak, no, ale to mogło być pod inną nie nazwą no, seria, seria czas 6 jest tłumaczone grzecznie, ładnie pięknie oficjalne wydawnictwo Tęcza 6, to jest bardzo stara no, seria naprawdę? No. No, ale tłumaczą Tęcza 6? Tęcza 6 nie, no to, słuchaj, no, ja wiem, ogóle, że to jest jak dziwne jak ale, mnie, ale Boże, to jest książka która była napisana w ogóle zanim weszły te gry, no to wiesz to, to jest bardzo, i to bardzo dobre są książki, one właśnie opowiadają o no dokładnie o stworzeniu międzynarodowego zespołu szybkiego reagowania antyterrorystycznego, który w tajemnicy go wrzucają i wiesz, po cichaczu atakują starają się jakby wiesz, jakimś tam atakom terrorystycznym zapobiec, nie? rozwiązać, to wiesz, to jakiś tam na lotnisku, tu samolot, wiesz, odbijają, tam gdzieś inny jakiś zamek, nie, no, wszystko tak podobnie jak w pierwszej części gry jeszcze kiedyś było. I... I akurat się to oczywiście tam zbiega z jakimiś innymi wydarzeniami, że ktoś tam podkręca te zamachy terrorystyczne z drugiej strony, w ogóle ten, kto stoi za tymi zamachami, tam zaczynają oceniać, wiesz, oglądać telewizję, co to są za ludzie, czy to jest policja, czy to są, wiesz, żołnierze, no bo nigdy nie widać bez oznaczeń, biegają, wiesz, jakieś dziwne rzeczy robią, ale wszystko naprawdę jest świetnie opisane również od strony taktycznej, bo Clancy, wiesz, zawsze w tym był bardzo dobry, żeby wprowadzić taki nastrój, tak, w książkach i gorąco polecam, naprawdę tam jest, może nie wiem ile rozdziałów, na pewno wydaje mi się, że dwa są w tym standardowym wydaniu, te oryginalne Rainbow X. być może były na trzy tomy któreś podzielone, ale dwa tomy powinny być na pewno. Krócie mówiąc, Clancy wie co robi, tak? On zawsze brał jakąś tam opinię, tak jak właśnie Rafał mówi, że on nie wymyślał czegoś tylko, jak w Call of Duty, że nagle, nie wiem, pies strzela w kosmosie laserami z oczu, z broni, która strzela na naboje, tak? On zawsze miał jakąś tam opinię od innych ludzi. I on to stosował w swoich książkach, przez co były realistyczne? Słuchajcie, tak? tam to w ogóle wyglądało w ten sposób, że, że około, nie wiem, 30 stron, na przykład książki zajmowało podejście, yy, na przykład pod budynek, tak? Czy w ogóle przygotowanie się do jakiejś akcji i potem tak naprawdę pół strony, trzy strony zajmował ten moment właściwy kiedy po prostu oni przechodzili do ataku bo akurat ktoś otworzył drzwi i w tym momencie w tym samym wiecie, jeden snajper y, ktoś tam od tyłu i, i trzeci ze środka i czwarty snajper naraz po prostu atakowali i to wszystko I, i dla półstronicowej akcji 30 stron po prostu, żeby wprowadzenia jak oni tutaj analizują sytuację i tak dalej, więc y, na pewno warto poczytać sobie, a wtedy wrócić do gry, tylko nie wiem czy do tej nowszej, biorąc pod uwagę, co mówicie, czy lepiej do której ze starszych. Ja, ja myślę, ja myślę, Rafale, że tak jak teraz mówisz, że 30 30 30 do jednego to kiedyś tak było w grach, a teraz niestety w tym nowym Rainbow'e to 30 to będziesz grał, a jeden to będziesz taktykę robił. Ja powiem e... tak, nie ma teraz dobrych Rainbow Sixów, ponieważ w ogóle nie wychodzą, a jedyne, Dokładnie. co od nas czeka, to niestety jest to Siege, Miało być Patriot, na które bardzo czekałem, które zapowiadało się genialnie. Tak, tak, tak. tak. Ale niestety UBI się wy, z tego wycofało chwilowo. Ale wiecie, to jest Więc też jeżeli... problem taki, że oni teraz mają licencję i oni mogą w niej zrobić co chcą. No jasne, mogą nawet grypikować no z tego. Sorry, ale... już, już tą Clancy no, nie przyfilmuje tego, wiecie, nie, nie, nie wniesie jakoś tam sprzeciwu czy, czy coś w tym stylu, tak? No już, niestety. No niestety, oczywiście. No, ale... jest... no ale w skrócie mówiąc. Jeżeli podoba wam się książki Toma Clancy'ego, nie patrzcie na Rainbow Six Siege, Six Siege, tylko weźcie, kupcie Tom Clancy Ghost Recon Future Soldier. To jest ostatnia gra ze stajni Ubi, która może być reklamowana jako dobra gra z dopiskiem Tom Clancy. E, dokładnie tak. E, dobra, to słuchajcie, pomału zamykamy odcinek. Oczywiście standardowo zapraszamy was na bezimienny.pl tam znajdziecie, oczywiście, na naszego bloga. Poza tym, e, oczywiście, padportal, padportal.pl, wchodźcie, bardzo fajny, fajna strona z technologii, z tech technologiczna, Jacek. Też dużo ciekawych artykułów pisze, też rzucamy tam podcast i słuchajcie, podcastuj.pl, nowa strona, którą będziemy polecać, podcastuj.pl, słuchajcie, tam znajdują się najlepsze podcasty w Polsce o różnych tematykach, eee, więc o grach macie tylko i wyłącznie jeden podcast, no, myślę, że najlepszy w Polsce, zobaczcie jaki. Eee. Słuchajcie, i tyle. Myślę, że możemy zakończyć pomału ten 28 odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli, e, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście wiecie, gdzie nas znaleźć. E, piszcie pod odcinkiem komentarze, piszcie maile. E, no i tak się was pytam, czy waszym zdaniem gry są za, za krótkie. E, to tyle. Z, ze mną w 28 odcinku był oczywiście Jacek Kaleta. No, dzięki, na razie. E, był ze mną Rafał Radomyski. Dzięki, pozdrawiam. No i standardowo ja prowadziłem Christian Kender. My już słyszymy się z 29 odcinkiem już za tydzień. Pozdrawiam wszystkich. Gorąco. Cześć.